Cześć, witajcie w 24 odcinku podcastu Gierkowce. Ja się nazywam Piotrek Zaborowski, jak zwykle będę prowadził ten podcast, a dzisiaj ze mną jest Diana Bąbel. Siemanko. Hubert Bejda. Siemka. I nasz gość Jacek Kaleta. Jacek już u nas był, więc jedynie powiedz cześć, Jacek. Witam wszystkich. No. Anarchy. Jedynie powiedz cześć, Jacek, Paczek go graniczył na samym tak. podcastu. No nie, nie wolno dzień dobry, ja tylko cześć. Ty, ty, ty, ty, ty. I po prostu mnie rozłączyło, nie? <grych> <grych> Dobra, słuchajcie, nie ma dzisiaj z nami Dominika, bo Dominik e, troszkę się kuruje, ale będzie montował ten podcast, więc sobie nas posłucha przy okazji <grych> Nie o tym, o czym będziemy mówić. Powodzenia, chłopie. <grych> Dokładnie. Dobra, słuchajcie, to lecimy z newsikami i jak tu widzę po rozpiste, to tylko ja mam niusiki, ale mam tak grubo w tych newsikach, tak naćkane jak głupi. więc jedziemy od początku. Początku. Y Dokładnie pierwszego grudnia, bo tak akurat wypadło, było The Game Awards, tak? To się ciągle zmienia The Video Game Awards, coś tam jeszcze było, inne cud cudne nazwy. Tak naprawdę nagrody, które nie mają w ogóle żadnego znaczenia, bo są tak nachypowane i w ogóle no, masa traje jest ogólnie, ale powiem coś ważniejszego podczas tych yy, nagród całego tego show, zawsze pojawia się masa reklam, masa hmm. cudnych hmm. rzeczy, a czasami nawet dzienniki deweloperskie, albo pokazanie po prostu czegoś nowego z danej gry. No i parę rzeczy żeśmy się dowiedzieli. Yy, jedną z nich to będę gadał o Nintendo, Diana. Uważaj. <laughs> Kręce pompony, <głos> korzystaj z czasu. To jest tak, że Nintendo nam pokazało przede wszystkim yy, kawałek rozgrywki z Nowej Zeldy. Prawda? Ja tak, tak było. potwierdzam że był strasznie słaby kawałek, strasznie słabo wyreżyserowany, ale był. Był był tak źle był pokazywany na Wii U, więc w ogóle wyobrażacie sobie, jak to, jak to wyglądało. Jeszcze dwóch gości siedzących na tanapach, którzy się gadali i mówi o, zobacz, to jest takie ładne, no zobacz, ale bardzo fajne, o, a teraz ubiję. Nie bardzo rozśmieszył ten moment, kiedy nagle ty powiedział: O, patrz, ciekawe, czy coś się stanie, kiedy rzucę granatem w to miejsce i ten potwór w niego wejdzie i nagle dzieje potwór: O, nie, ten potwór ominął tego granata, jaki on jest mądry! To nie <śmiech> <Ten> było. <śmiech> tu story, nie? True story, tak. Tam jest, tam jest dużo takich dziwnych, dziwnych rzeczy. Na TJ były pokazywane też masę różnych reklamówek. Jak dobrze pamiętam, o, pamiętam jak Overwatch miał, miał reklamówkę i był super fajny i w ogóle i później się zorientowałem, że ta reklamówka jest w sieci od trzech tygodni. Ale tak było, Blizzard, Blizzard tak czasami umie w, wrzucić. Nie będę wam może podawał całej listy, kto wygrał, co, co wygrał, może po prostu podam niektóre gry. Ja no weź, będzie materiał na odcinek. Materiał na odcinek, ale ja myślę, że nie ma sensu wszystkiego. Bo no, Powiem tak, przede wszystkim najważniejsze, czyli Goty, Game of the Year. I zanim powiem, kto wygrał, to powiem, kto był nominowany, bo to jest dość ciekawe. Był dom, był Insight, był Overwatch, Titanfall 2 i Uncharted 4. I ja szczerze mówiąc, na samym początku to obstawiałem Uncharted, że to będzie gotów na TGA. Nie wiem jak u was było, ale takie miałem wrażenie, że... Ja to obstawiałbym coś... Insight. A bo Insight, no dokładnie. I przychodzą wyniki i wychodzi dość tak Overwatch. I ja takie co? Jasna to chyba to fabułę, nie? <grym> Najlepsze elementy platformowe w grze. Tak. E, najlepszy RPG, nie i w ogóle. Najlepsza ja, wiesz, gra że... wyścigowa slash rytmiczna. <laughs> nie no, Lucio, nie, no. Hello. E, nie, ale także mówiąc, nie mam dlaczego Overwatch dostał Gotę. E, to jest świetna gra. Nie, nie, ja nie twierdzę, że nie. bo... Lat się... jest lepsze. Ha, ha, ha. E, ale. Samo. Nominacja i w ogóle stwierdzenie, że to jest Game of the Year, no... Nie, nie, nie akceptuję tego. Później była... Było parę dziwnych kategorii. Może polecimy od razu niżej do Best Inde Independent Game, bo... Znów było oczywiście pięć, czyli Firewatch, Hyper Love Drifter, Inside, Stardew Valley i The Witness. I tu miałem dość... Hmm że tak powiem, zagwozdka. Nie wiem, jak u was było. Nie wiem, czy w ogóle wy widzieliście TGA, oglądaliście... Ja nawet nie wiedziałem, że ta gala była w ogóle. Ja wiesz co, to, to, najlepsze jest to, że z TGA to było tak, że ja na Twitterze sobie siedzę wieczorem, tak nie mogę spać. Eee, patrzę, a tak. coś mi się dla ja lat, latają hashtag i mówię, kurde, jest druga w nocy i tak Twitter działa, co, co, o co chodzi, nie? Nagle patrzę ten hashtag, The Game Awards. No, o Boże, jest dobra. Nie mogę spać, to se odpalę. I obejrzę to. No i tak oglądam... Było nic oczywiście, ale jest samo to, że mogłem sobie podłonać te reklamówki i, i poznać, o no nowy... Słuchaj, ja się dowiedziałem, że jeszcze było PlayStation Experience później. A, a to PlayStation Experience to zaraz też opowiemy może, bo Dominik miał o tym mówić, ale go nie ma, więc możemy mu zabrać temat. <laughs> Piotr, po prostu oglądałeś dlatego, że masz takie, wiesz... Tak, to chandry, nie? Tak, to handry. No nie, nie, nie. To, wiesz, badania, mi co powiedzieć na odcinku. Tak, aha, aha, Dziennikarstwo, tak? Profesjonalne. No, to, jeżeli chodzi o Independent Game, to wygrało Inside i moim zdaniem strasznie zasłużenie, bo to jest świetna gra, jeżeli macie ta albo yy, Xbox, One, to grać, a chyba na PS4 też już wyszło, nie? Jacek? Z tego, co kojarzę, to tak. To, to mówię insight świetna gra naprawdę polecam chyba nawet ją omawiałem w którymś odcinku ale dobrze pamiętam chyba wtedy byłem na ja tym A ja powiem, że jestem zaskoczona Jesteś zaskoczona? Insidey, mimo wszystko A co myślałeś, Inside że Firewatch? Czy? Call of Duty. Stardew Valley. A Stardew Valley? No, mm -hmm. powiedzmy, że no. Eee, Stardew Valley będzie na Switcha wtedy będzie goty. <głos> <głos> Dobra, e teraz uwaga, było Best Mobile i Handheld, nie? To jest ta, ta akurat idealna kategoria, w której jest Nintendo. Ja taki, o, Nintendo będzie, ale fajnie, nie? I pokazują, Crash Royale, nie? Tak, mobilka. Fire Emblem's Fates, mówię, o, zajebista gra, zajebiste. Monster Hunter Generations, no super gra, nie? E, Seaworld, nie? Mówię, o, to było na 3DS -a i też jest całkiem spoko. I... I nagle wychodzi gość i mówi Pokémon Go. W nominocji się tak to Pokemon Go? Chyba ich posrało. <laughs> no i tak, i Pokemon Go oczywiście wygrało w tym roku. Nie wiem, czy zasłużenie. Oczywiście, że zasłużenie. Szczerze mówiąc, mówię, nie do końca wiem. Powiem wam tak. W chwili obecnej, jak słuchacie odcinka, to jest tydzień, w którym miałem specjalne zajęcia na uczelni, na których uczę się o Augmented Reality, czyli o rozszerzonej rzeczywistości. I Potem jest pierwszą aplikacją od lat, która. A, Gucio. Poczekaj, jest pierwszą aplikacją od lat, która w takiej mierze pokazuje, czym jest AR tak naprawdę. Naprawdę. Hmm. A ja tu się z tobą nie ja zgodzę. Nie. A pierwsza granica, chociażby? E, co? ich pierwsza Ta z e, Mówisz o indres. Indres się nie sprzedał. To był właśnie jej problem, że... Z in... Słuchaj, wcale nie. Okazało się, że spod osób zielonej górze chociażby... Okej, okay, wszystko teraz, super. Teraz tylko, że z indresem był ten problem, że on początkowo był tylko na Androida, później dopiero wszedł na iOS-a, a, a po jakimś czasie się totalnie to rozmyło. Sam interfejs był źle zaprojektowany. Masa rzeczy n... nie zgrywała się. Jak popatrzysz sobie na wyniki e, Niantica dokładnie, jeżeli chodzi o, e, o to, jak to się wszystko rozkładało, to się okaże, że ten indres to nie... Był sobie bubeł i ludzie oczywiście w nie drali, bo różne gry drają. Patrz, ta Kaza, który dra na Nintendo 64, no i kto mu zabroni? To tak samo z Indresem jest, nie? Przecież on nadal działa. Chcesz? Tu możesz sadrać teraz w Indres. Ale Pokémon. go, przez to, że to jest marka Pokémon i przez to, że tutaj wprowadzają to właśnie do komóreczek, to ludzie mogli pokazać, że o kurde, to jest Ludzie jeszcze nie wiedzą, że to jest AR tak naprawdę w, do końca, że, że tutaj działa rozszerzona rzeczywistość, ale zaczynają powoli kumać, że tele można, dzięki telefonowi można widzieć więcej. Nie? Bo tam na przykład jest Charizard, czy, czy, czy Snorlax. No. no to jest dość, dość ciekawe. A ty, Jacy, też tak uważasz, że Diana, jeżeli chodzi o indresa? Nawet nie wiem, co to zagra. Znaczy wiem, co to zagra, co słyszałem o niej przy różnych takich materiałach o Pokémon Go, ale sam nie grałem. A co do tego AR, to mi się wydaje, że Bravely Default robiło to bardzo fajnie. Nie wiem, czy grałeś. Mm, tak, ale to był Bravely Default, był tylko na 3DS-ie. No, ale ogólnie, jako użycie właśnie tego AR, to bardzo Wszystko mi się podobało. super, co... tylko widzisz, jest ograniczenie do 3DS-a. To jest ten problem. To chodzi o... Mi chodzi o jakby pokazanie, że to jest takie masy... Wiesz... Na, na, na normal, dla normalnych ludzi, bo 3DS... To jest dla nienormalnych więc... ludzi. <grych> no, <grych> to jest jasne. dla fanów, sam, sam <grych> przyznasz, że jeżeli chodzi o 3DS-a, to on nie ma takiej liczby użytkowników, jak mają komóreczki. Nie? Ale wiesz, jak to jest, ko z komórką jest jak z komputerem, tak? Każdy ma, nie każdy używa tak, jak powinien. Whatever, ale chodzi, wiesz, poznanie samej tematyki augmented reality właśnie dzięki po to się stało, więc... No mówię, to jest bardzo ciekawy, ciekawy aspekt. No, jest najlepszą grą mobilną tego roku według TGA, więc okej. Okay. Zasłużenie. No nie będzie. No ej, nie czarujmy się. Jaka inna gra poruszyła tyle ludzi nagle? No właśnie to jest to. Rzucili. Chyba żadna inna. Nawet Diablo 3 Powiem wam, że tego nie zrobiło. Same Pokémony to bardzo gra dopracowana, jeżeli chodzi o technikalia. I teraz ona dopiero fajnego kształtu. Wcześniej dyskusyjne to było. I to, że zostało została grą roku, to też, no nie wiem, jakie oni tam mieli kryteria wyboru. Chyba tylko popularne. Usłyszeli, no że druga generacja Pokémonów wchodzi niedługo. <gry> Albo Niantik właśnie się chciał przypomnieć, że są te Pokémonki On to i się przypomniał na konferencji Apple, jak wyszedł i słuchajcie, będzie aplikacja na Apple Watcha. Ja wtedy wolnąłem wielkiego face -palma. Bo, bo to, co odgłaszali wtedy, to to powinno być na premierę, nie? To jest taka, taka rzecz. Właśnie z Pokémonkami jest taki problem, że one dopiero teraz nabierają kształtu, jaki powinny mieć już po premierze. Znaczy no w w, dniu w dniu hmm. y Czyli mamy takiego ściągniętego, no, no nie One Day patcha, ale nie wiem, kojarzę się z takimi grami typu Ark, nad którym się cały czas pracuje. Hmm. To wiecie, to jak już jesteśmy przy Pokemon Go, bo to jest dość ciekawe, jest to, wiecie, że Pokemon Go wygrało jeszcze w jednej kategorii? Najlepsza gra sportowa? Nie, najlepsza gra familijna. No w sumie, jeżeli tak podciągniesz pod to spacery z rodziną, to no, mógłbym no, się zgodzić, nie? No, może, można no, się nie, zgodzić. Jednak nie, świerszczę, jednak świerszcze, jednak po świerszcze po tej informacji. <laughs> Ewentualnie jak się telefon wypadnie dziecko zaaportuje, nie? Tak, tak. <grystanie> Dobra, jedziemy z następną kategorią. Mamy 2016 rok, więc VR-ki nam wchodzą, nie? Cały czas. No i mamy oczywiście kategorię Best VR Game. Flashlight. <grystanie> Batman. Nie, nie a, a nie Batman, o, jest, był w nominacjach. Był Batman, Arkham VR, If Valkyr, Job Simulator, Res Infinite i Fumper. Fumpera, Fumpera w ogóle nie kojarzę. Nie kojarzę że na, nawet po nominacjach, e, ale wygrał Res Infinite. I wcale mu się nie dziwię, bo to jest dra sprzed iluś lat chyba z ps nawet jak dobrze pamiętam, nie? Res, ja to res. I teraz weszło to na PSVR i z tego co wiem, ludzie się w to zadrywają. Mogą, w ogóle nie grają w żadne inne dry na Wiarze, tylko w, w Reza. Pytanie, grałeś w to albo widziałeś ten tytuł? No właśnie nie. ja też nie, bo RES mi się kojarzy z tym takim stateczkiem, co lata w kółko, nie? Tak, to jest dokładnie to. I pytanie, jakim cudem Res na VR-a mógł zgarnąć tą nagrodę? Nie wiem, nie Jak, mam nie pojęcia. nie nie widziałem Infinita, nie? Wiesz co, nie widziałem to nawet, nawet na, na, na... Na trailerach takich typowych. Nie, nie, przede wszystkim nie obcowałem coś z tą drogą, Nie wiem, jak się gra, nie? No okej, okay, no ale sam fakt, że taka gra zgarnia tytuł z najlepszą grę na VR jest trochę taki dziwny. Tak jak jest dziwne, Ja same, same... same nadrody, nie? <śmiech> ale no, spójrz <śmiech> na samego Reza na PS4, jeżeli dobrze pamiętam, no to... Tam się lata tylko w lewo albo w prawo stateczkiem i strzela. Gdzie tam w ogóle miejsce na VR? No właśnie Najwyraźniej no było No gdzieś było, ja, ja jeszcze dokładnie patrzę jak to A nie, Res Infinite Jest na VR I to, i, znaczy w sensie jak to wygląda Widzisz z przodu i widzisz e, Swojego człowieczka, wiesz Jakby od tyłu, od pleców No TPS TPS, no W tym momencie ma to sens no, w takim razie I tak. to się siedzi w stateczku i tym kieruje? Nie, nie, nie, nie siedzisz w stateczku, to jest w ogóle z takim człowieczkiem. Ale znajdziesz człowiek jest on strzela z oczu. No, ale, ale, ale jest sobie coś takiego. Dobra, jedziemy dalej, czyli Best Action Game. No i był Battlefield 1, Doom, Gears of War, Overwatch, Titanfall. I zladnijcie co wygrało zanim ten, bo Inaczej, możecie oczywiście sprawdzić w Necie, nie? Tylko ja to, że wiem, że nie oglądaliście, to mogę się Was zapytać, co według Was wydrało. Możesz powiedzieć jeszcze raz, over jakie watch. były? Battlefield 1, DOOM, no. Gears no. of War 4, no. Overwatch i Titanfall 2. Overwatch. Titanfall 2. A Ty Diana, co? Overwatch, no Overwatch. Over to uwaga, DOOM. No proszę. W sumie, no... Nie, to. Ja, ja się, ja się ja, zgadzam, bo to tak, jest świetną tak, tak. drogą akcji. Polecam. Jeżeli ktoś nie grał, to, to, to zagrajcie. Działa w 60 latach i 1080p nawet zboczyła na to. Jest naprawdę szacun. Czekam na port na 3DS-a. <grym> Też tak <nawet> mam. <grym> Grałbym. Dobra. E, nie jesteśmy ad... normalni. No nie hmm. jesteśmy. Best Action Adventure. M Chcecie, żebym wymieniał wszystko w Best Action Adventure? Też Overwatch? Nie, nie bo wog w ogóle w Uncharted. Uncharted to jest nominowane, tak. Pewnie Wiedźmin 3 wygrał. Nie, wy wygrało Dishonored 2. No proszę. No to w chyba Adventure? Świat, się cieszy? Ja się bardzo cieszę, bo to jest bardzo dobra gra. Jeżeli ktoś nie grał w Dishonored 2 jeszcze to zapraszam przed konsolę czy, czy PC, -ty. chociaż no tak, teraz już nawet na pecetach w miarę dobrze działa. To... <głos> teraz w miarę dobrze. To zachęciłeś teraz... ludzi, nie? No co ja poradzę, że ten port pecetowy jest, Stabilne mają problemy. więc 15 klatek. Wiesz co, tam trzeba, z tego co, co wiem, to na przykład, e, dzisiaj jak słuchałem sobie podcastu Rozgrówka, pozdrawiam wszystkich, e, to właśnie prezydzą na pececie. I pres mówi, że musiał włączyć sobie taki sampling odpowiedni, czyli FXAA, nie? Bo inaczej to tlatki mu spadały, nie wiadomo dlaczego, i wszystko działo. Ale co włączył FXAA, to wszystko działało płynnie. Why? Magia PCDowa. Magia PCDowa, no, ale działa, tak? Najważniejsze. No Dishonored 2 jest super, ja o niej opowiadałem też chyba tydzień temu, dwa tygodnie temu. W poprzednim odcinku, albo jeszcze wcześniej. No, to było o niej trochę mowy. Dobra. Best RPG game. I ja chyba ja nie muszę mówić, co wygrało. Kurde, Jacek. Stardew Woli? Nie. Do Diablo? Nie. Uwaga. No i teraz, teraz będziecie się to się trochę śmiać. Wiedźmin 3, Dziki Gon, oh, i Wino. Dodatek. Mnie się bardzo tutaj... podoba, nie wiem, wybrałeś udział już w, tej, w tym głosowaniu na PAD TV? Jeszcze nie. Tam jest taka bardzo fajna kategoria, gdzie jest tylko do wyboru Wiedźmin 3. Z <laughs> tak. dopiskiem, że Wiedźmin 3 i tak musi dostać nagrodę co rok, więc dajemy kategorię specjalnie dla Wiedźmina 3. Jaki jest, jak jest najlepszy Wiedźmin 3 w tym roku, nie? Okej. Okay. Okay, dobra. To bardzo fajna kategoria. Dobra, Trochę się przesadzają w, w ogóle z tym. No, ile można pchać tego Wiedźmina wszędzie. No właśnie, no też no to się póki zastanawiam. No nie wyjdzie ten... Dopóki nie wyjdzie Cyberpunk, tak. I, I gwint w pełni, nie? O, to będzie tak. Najlepszy gwint w Wiedźminie 3. Najlepsza <grymne> <grymne> gra Karciana oparta na Wiedźminie. Kolejna kategoria. Nie, nie, nie. Najlepsza, Ja ci powiem, jak wyjdzie gwint, to, to pierwsza, kate będzie, pierwsza kategoria tu powstaje, bo w tej chwili przecież nie ma czegoś takiego best card game ever, nie? Powstanie ta kategoria i wrzucał jakieś magicie, jakieś tudawiania a i tak gwint wygra. <grymne> bo musi. <grymne> najlepszy gwint ever. Gwint. No, najlepszy Gwint Ever. <laughs> najlepszy Gwint Ever. Wygrał Overwatch, nie? To zamiatane. Dobra, następna kategoria to była Best Fighting Game. I tutaj jest w ogóle dość ciekawe, bo wymienili Killer Instincta, King of Fighters od Atlusa, Pokémon Tournament i Street Fighter 5 I King of Fighters 14 to w ogóle nie kojarzę. Boska seria, polecam każdemu. Nie. Jakby potem ten ok, ale to był 2016 rok? No ja się zacząłem zastanawiać. Chyba, że jest tam początek. No i Street Fighter 5. I z jednej strony powiem wam, że Street Fighter 5 jest najbardziej zasłużył na, na to, żeby wygrać. Yy. Przy czym ta gra na samym początku była tak beznadziejna, że masa osób uciekło z niej. Nawet odsprzedawali te gry. Nie wiem, poczytacie, ile były, jakie były jaja ze Street Fighterem 5, to... Uf... Masatra. Oni, nie wiem, przez ten cały rok, który teraz był, to to drę. Tak naprawdę przez cały rok robili drę od nowa. To i tak dobrze. <gry> Z tego, co pamiętam, ze Street Fighterem 4 to wydali chyba pięć wersji. Tak, tak było, no. A tutaj no. się ograniczyli tylko do patchowania. To i tak plus. Czyli tak, tak, tak. Tutaj, tutaj było patchowanie cały czas. I nawet teraz ciągle dochodzą jakieś nowe postaci. Dobra, chcemy strategię Opow opowiedzieć? Dobra, jedziemy bez strategii. game yy, Ej, dalej nie powiedziałeś, kto wygrał Street Fighter 5. Aha, kurde Zasłużył mhm. i mi się wydaje, że całkiem spoko, no Killer Instinct, no to Kurde, no to jest Killer Instinct który jest spoko, jak się ma Xboxa One, ale ja odpalisz cokolwiek innego, to wszystko od Killer Instincta jest lepsze <głos> Nawet Smash Brosy, no Ej, ale Smash Bros. -y to ty szanuj. No szanuje, to jest to świetna gra. Właśnie dlatego mówię, że nawet Smash Bros. -y są lepsze od Killer Instincta. Nawet Pokken jest lepszy od Killer Instincta. No, nawet Poten jest lepszy od Killer Instincta. Dobra. Następna kategoria, czyli bez Strategy Game uh, i nominacje. Cywilizacja Susta, Fire Emblem, Phoenix, Banner Saga 2, Total War Warhammer i XCOM 2 i celuję w sercem jestem za Fire Emblem, ale wiem, że pewnie XCOM wygrał A ty Hubert, A, Cywilizacja? Wydrałeś <grym> Cywilizacja szósta tak. dostała ja w ogóle jakoś cywilizację jestem na bakier, dawno nie grałem, bo nie mam peceta <grym> proste jakbyś miał Vita, to byś mógł na wicie zagrać no, tak, racja jest tam jakaś free-to-playka, chyba cywilizacja dwójka albo trójka. Tak jest. E, dobra. Najlepszą familiną już powiedziałem, że to, że to te, te tego. E, I teraz moja ulubiona kategoria, czyli best sports slash racing. Okay. Musieli, to wrzucić, musieli to wrzucić wszystko do jednego, bo inaczej nie mieli gier. No, ja, to jest ja. jasne. No, powiem Ci tak. Z, z best sportsów masz FIFA 17, NBA 2K i MLB The Show coś tam, nie? I Pro Evolution Soter. Ale teraz uwaga. Z racingów. Co ci w tym roku wyszło z racingów? Hmm. Forza. Forza, Forza Horizon 3. Nie tylko Forza. Dodatek do Forzy. Dodatek do Forzy. po prostu I zgadnijcie, co wygrało. Forza. Forza. No, ale to zasłużenie, no. Bardzo dobre grała I w nią nie dramy. Hubert mnie namówił. Jestem dla niego zły trochę, ale to... Jak? No ja mieliśmy grać w ogóle... proponuję granie no, często. Mm -hmm. Wy nie chcecie. No mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. i tak się kończy na przed w The Division. Mm -hmm. Bo ciebie nie ma. Dobra. Ja tu Pobacz, jeszcze widzę... to jeszcze widzę... Kupacz, że ma życie w przeciwieństwie do ciebie, ok? <laughs> życie jak spać nie da. Dobra. E, słuchajcie. No, no, mam dwie ostatnie takie kategorie. Nie będę właśnie wymieniał wszystkich, bo to jest bez sensu, ale dwie takie ważniejsze, czyli najlepszy multiplayer. I mamy Battlefield 1 Gears of War 4, Overwatch, Titanfall 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege i Overcooked. I szczerze mówiąc, w tym zestawieniu myślałem, że Battlefield 1 wygra. Nie, pewnie wygrał Rainbow Six. Nie. Overcooked. Overwatch. Overwatch, no. Ojej. I to, to, to był dla mnie totalnie szokers, bo to nie jest najlepszy multiplayer. On jest spoko multiplayer, żeby nie było, ale to nie jest najlepszy multiplayer moim zdaniem. I teraz ostatnia kategoria, która jest no, dość ciekawa, czyli najbardziej oczekiwana dra. I mamy God of War, Horizon Zero Dawn, Mass Effect Andromeda, Red Dead Redemption 2 i The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hmm. Eee, rozumiem jestem z Zeldą ale sercem z Red Deadem Nie. Rozumiem, ja na sercem jestem też z Zeldą ale to jest hamburgerowa gala więc pewnie yy, Red Dead Redemption Diana? To Czyli odwrotnie to God, of War. Jacek... <ścoughs> God of War wydrała Zelda o oh yeah. a, je a wiesz dlaczego Zelda wydrała? bo pokazali zajebisty gameplay z bombą na Wii U. <śmiech> to to pokazali później ta gra wygrała tylko z jednego powodu, bo chociaż gościu, który co roku tam, już nie pamiętam zawsze jego nazwiska, jest jestem jest, jest całym prowadzącym i tak dalej, on jest zakochany w Nintendo. A ty mówisz o tym właścicielu tej gali. Tak, o właścicielu całej, całej marki. Jeff Doritoskili. Jakoś A, jakoś. tak, Jeff Doritoskili, tak, racja. Racja. No i on jest przecież zakochany w Nintendo od lat. Więc to, to jest wcale nie szokers, że to Zelda wygrała. Jakby, powiem tak, jak, jakbyście tak przejrzeli i w każdej możliwej kategorii mogła być choćby jedna gra z Nintendo, bez znaczenia słaba by nie była, ale byłaby od Nintendo, to Jeff by tam ją wpierdzielił i ona by wygrała. Nintendo. z Nintendo... Nintendo, Awards, to wtedy była, bym ager. oglądał, tak? To... I, i to powinno bywać wam strasznie smutno, że nawet mógłby być pewniakiem do zwycięstwa i nie ma jak wcisnąć w kategorię. Wiesz, zeldę można wcisnąć wszędzie. Jakie były no? kategorie najlepsze w PS. Boom. strzelanie. Najlepszy, spo, na, na, na, najlepszy sportowad rzucanie kurczakami no, na no? przykład. <grym> Najlepsza gra strategiczna, zrzucenie kamienia na przeciwników. Kubel. <grym> <głos> to tak. nie są normalni <głos> Dobra, to tyle może o TGA Bo TGA jest dziwne, słabe I w ogóle, no pojawiło się trochę innych trailerów Wszystko oczywiście możecie sobie zobaczyć A, jak wejdziecie na stronę To nie oglądajcie całego eventu Ja wiem, że jest tam w 4K I tak dalej, i jest cudo, nie? Tylko, że nie chcecie oglądać 3,5 3 godzinnej reklamy Serio, <głos> nie chcecie tego robić Wystarczy, że ja to zrobiłem za was. Wierzcie bo nam na słowo. Hakerze. Dobra. To jedziemy z następnymi newsikami, które się pojawiły przede wszystkim. No, Wszystkie, które mam, to są z dzisiaj tak naprawdę. No i jeden jest z wczoraj, czyli ten, o którym będę teraz mówił. W chwili obecnej, czyli dokładnie 20... Nie, przepraszam, 13 grudnia będzie, bo dzisiaj jest 14, ale 13 się zaczął. 13 grudnia zaczął się event świąteczny w Overwatchu. To jest szczęśliwy? Powiem ci tak. Nie. <laughs> A ja ci powiem, że tak. To jest, ja wiem, że to są tylko skórki i tak dalej. Ale, ale nie, chodzi mi o to, że sam ten event w Overwatchu. Tam podobne jest jakieś rzucanie śnieżkami i tak dalej. Jest. To, to jeszcze może być spoko, ale jak zacząłem te skórki, to Sora, ale to jest paździerz. W porównaniu z tym, co było na Halloween, to jest po prostu straszne paździe. Czy, znaczy, wiesz to jest chyba tylko jedna skurka, która mi się naprawdę podoba. I jest to Dziadek do Orzechów. Mm, a, tego. Zeniaty? Zeniaty. No. Pamiętam, tak. Grałem w to przez jakiś czas, ileś tam godzin, ale niestety odepchnęło mnie od siebie w jakimś czasie. Nie, ale tak, ale to Dziadek do Orzechów jest naprawdę naprawdę fajny. Bo cała reszta, no to jest takie, takie typowe klisze. Tracer czy... jako Gnom na przykład. Tam... Tak, albo e, Torbjorn jako Święty Mikołaj, nie? A ten I... typ z dwoma pistoletami, co tak kręci się dookoła i no, kurzy, strasznie. No, on to w ogóle miał jakiś super mega strój. Po prostu z koloru czarnego zrobili mu niebieski podświetlany Aha, neonami. Nie, tak dokładnie tak zrobili. A, dobra, jest jedna śmieszna, jest jedna śmieszna skórka. E, nie mów, że tracer. to jest ten wieprzu. Nie, wieprzu, wieprzu tak, wieprzu dla Renifera. O, to nie. 12 na 10 biorę. Biorę 3 kopie. Obydwocia. Serio. To, to ma czerwony nos, ma, ma, ma rodli w ogóle. Fajnie to wygląda. Bardzo fajnie. To jest taki, taki trochę śmieszny. No, ale sam, sam event jest teraz od 13 grudnia do 2 stycznia. Tak, do 2 stycznia. No i prócz świątecznych tych łupów całych, doszły dwa nowe tryby. Znaczy, no to, są, to są te tryby, które są w tej chwili dorzucane w tej całej części, która się nazywa Plac Zabaw po polsku. I w, w tej części macie to, co Jacek mówił, rzucanie się, się śnieżkami. Jest to tryb, w którym wszyscy, czyli sześć, sześciu dracze na sześciu, dramej. I mej hmm. rzuca się tylko to jest w taki sposób rozwiązane, że ona ma ten pistolet i ma, ten pistolet może strzelić tylko raz, a na całej mapie są porozrzucane kubki śniegu, które ona musi pobierać, żeby załadować ten pistolet na nowo. Czyli coś jak w Jakuzie 5 było. Coś tam z tyłu. Mhm. A mam jedno pytanie. Słyszałeś może o tej całej drace w Chinach z Overwatchem i skrzynkami? Oj nie, totalnie nie. Podobno była jakaś draka, że od teraz Blizzard musi hmm, jak powiedzieć, statystycznie podać, w jakim procencie mogą ci wypaść jakieś rzeczy z danej skrzynki. O, Bo bez czytałe. tego nie będzie mógł właśnie udostępniać tych skrzynek w Chinach. Że wszystko musi być rozpisane, że taka skrzynka ma tyle procent na to i co najlepsze, to ma być wszystko poparte badaniami. Że na 100 skrzynek musi właśnie w takim procencie wypaść dana rzecz. O kurde. Inaczej będą musieli to wycofać z Chin. W sensie nie samą grę, tylko tą całą obcy skrzynek. Mhm mm mm -hmm. Bo za mocno? Hmm? Bo hazard za mocno? Kto ich tam wie? To są, tak chiny, wie, to są Chiny, to jest inny stan umysłu. Nie ja, to, co to, Japonie. Dokładnie. <grym> to znaczy, na pewno Valve z CS-em miał też jakieś problemy właśnie o hazard. Ale to u nich to było... Znaczy, u nich o to chodziło, że jakiś tam typek reklamował stronę odnośnie... Um, nie wiem, co to było. Handlowanie jakimiś skrzynkami, czy obstawianie, A, co myślę, wypadnie ze skrzynek. Tak, tak, tak. I nie przyznał się po prostu, że to jest jego strona. I tak naprawdę to, Co? że... No, to on był w ogóle właś właścicielem tej strony i on tam właśnie mówił, że o, tutaj wpłaca 700 dolarów, ale wygrał coś takiego i to mu się zwróci pięciokrotnie. No, tylko, że tak naprawdę on za to nie płacił, to wszystko było ustawione. I w pewnym momencie było tak, że ludzie po prostu obstawiali te skrzynki mhm. i on to wszystko zgarniał, bo on widział, że na przykład, o, dobra, jeżeli obstawi to, to wtedy wygra najwięcej, więc obstawiał po prostu drugie. I tak mhm. robił, robił ludzi w koniec. Nie, spoko. No. spoko. Co jest, no. Ale podobno nam się dobrali do tyłka już, więc. Dobra. To jedziemy z następnym miejscem, no bo event overwatchowy już w tej chwili jest, bo jest jeszcze ten drugi tryb, który jest też 6 na 6, to jest to tacy tajemniczy bohaterowie. Tyle tylko, że tylko na dwóch mapach, bo są tylko dwie mapy, które mają świąteczne te światełka takie specjalnie na święta zrobione. Jest to King's Row i jeszcze jedna, już nie pamiętam inaczej. przede wszystkim Kings Room mi się podoba bo, bo to jest moja ulubiona mapa w ogóle w całym, w całym Overwatchu I, i można sobie tam biegać i no, śmieszne rzeczy robić, ogólnie najbardziej chyba polecam jednak te śnieżki, bo słuchanie jak Mej sobie mruczy pod nosem Jingle Bells jak napełnia ten magazynek to jest takie <śmiech> słodkie i fajne dobra ja jeszcze hm. widziałam świąteczny event w Black Desertcie teraz o. Oh. Bo Marek cały czas gra? I nie, próbowałam grać tą grę niestety nie podobała mi w żaden sposób. Ona nie jest martwa już przypadkiem? Nie. Bo coś kiedyś widziałem materiał właśnie, że Black Desert było porzucone samo sobie, że tam sami właśnie czyterzy, boty i tak dalej, że się prawie grać nie da. Nie, matek jest zadowolony, gra już kilka miesięcy. Na botach. I jest na botach. <głos> I jest prześlicznie. Nie wiem czy to to główne miasto ich, czy co to, to jest, ale jest prześlicznie udekorowane. Jest Mikołaj z Niferami i spadają paczuszki, o które się ludzie biją. Znaczy, o, się rzucają, no to fajne. Jacycy, nie? No, super. Super, no prawie jak w Lineage'u drugim, no. Super, biją się. Leci Mikołaj zrzuca i wszyscy się mordują. I Battle <grym> Royale w wersji świątecznej. Ej. Totalnie święta w polskich marketach, nie? No. <grym> o Kroksy. Dobra, słuchajcie. To następne newsik jest dość ciekawy. Pamiętacie taką... Graj jak Age of Empires 2. Moi drodzy, pamiętacie? Czy nie? Ja byłem bardziej fanem zawsze: Empire of Earth. Tak, tak, tak, tak się nazywał chyba. Była Age of Empires, nigdy nie grałem. Ten. No to swego czasu ja się zadruwałem w Age of Empires 2. Ja Za dwa lata temu, tak, dobrze pamiętam, wyszło ta wersja HD cała. Czyli jedno studio. Wzięło no. całą grę i po prostu ją Tam napisało od, totalnie od... Hmm? piątek to jest to z Łololo? Tak, to jest to. to, mhm. to kwiaty, kwiaty są jakby. czerwone, Łololo, kwiaty są niebieskie. <ścoughs> mhm. I... To wracając do twojego wątku. <ścoughs> tak, tak. wracając do Empire 2. wyszło sobie ta, ta wersja HD, która była podkręcona i w ogóle można było drać w końcu na ekranach 21 na 9 i inne takie rzeczy to pojawia się dość ciekawa rzecz bo teraz jest już dość hu, hu, hu, stara, bo ma prawie 17 lat jeżeli dobrze pamiętam eee, tat nadrywam na Yetim eee, no. nie <laughs> wiem, bo wiesz co masz strasznie słową jakość dzisiaj co to, to ma do rzeczy właśnie odnośnie Age of Empire, <laughs> to, że nagrywasz na Yetim też stary mikrofon? To ma studnie, w... studnie ma strasznie Piotrek tat no. mam studnie? u mnie no, działa, znaczy, może umieć normalnie może coś z tym speakiem, ale No nie moim wiem Moim zdaniem słychać się dużo słabiej niż Diana i To nie wiem, no, nie ja, wiem ja, ja was słyszę wszystkich tak samo i siebie Więc Nie no, okej okay. uh, Już do mnie ci powie, jak ci słychać No, no. dokładnie no, Chciałem to załatwić bardziej dyskretnie <laughs> <laughs> Dobra, je, wracamy do, do Age of 2 Drama 17 lat I w poniedziałek, czyli 19 grudnia wyjdzie do niego dodatek. W sensie do tej gierki wyjdzie dodatek na Steamie i będzie się nazywał Rise of the Rajas i dodał po prostu cztery nowe cywilizacje. Tam Birminczyków, Kmerów, Malajczyków i Wietnamczyków i tam dodał dodatkowe jednostki, miasta i tak dalej, nie? Jak to typowe Age of Empires i te, te ich dodatki. Ale to, że w ogóle gra po 17 latach teraz dostaje nadle Dodatek jest dla mnie szokującą wiadomością. Po prostu wow. Chyba jeszcze jedna gra tak dostała. Takie było kiedyś fajne połączenie RPG i strategii. Jak to się nazywało, kurde? Hmm. No Ale a... ma... było dużo takich gier. Ale nie, nie, to było takie. Ale tylko jedna była fajna. O dziwo no, fajne. Okay. fajne było takie, że. Robiłeś sobie normalnie jednostki i tak dalej, ale jak przemieszczałeś się po mapie, to ci się nagle widok zmieniał jak z trzeciej osoby i wtedy grałeś jak z normalnego rpg -a. No dobra, nie przypomnę sobie. Ale była to kiedyś taka gra. Do niej też chyba wszedł właśnie dodatek po jakichś 15 latach. Wow. Gratuluję twórcom, że, że im się chce. Ruchę. Ciągnąć kasy ze starego proje projektu. <laughs> Dokładnie. Dobra. Następny wpis jest mm. Coś ciekawe. Spellforce. To... Przypomniałem sobie. O, Spellforce. A, było, racja, było coś takiego, no. Nawet dobra, gra była. Dobra, ale wracamy do następnego newsa, bo ten news pojawił się totalnie dzisiaj. Ja o nim wiem od dawna, bo mam znajomców w cdp nie? I, i, i o pewnych że to wiem wcześniej niż wszyscy. E... Znyszpanuj. Ale, ale to nie było po prostu pewne, a teraz jest już na 100% pewne. A więc tak, CD Projekt Red dostał, a tak naprawdę dokładnie CDP i, i, i, i GOG, bo to taka cała grupa, dostała dofinansowanie, nie ma 30 milionów złotych. 30 milionów, żebyście dobrze usłyszeli. I te 30 milionów zostanie przeznaczona na pewne projekty. Jednym z nich to jest na przykład City Creation i chcą stworzyć żywe miasto, nie? Albo zrobić sztuczną inteligencję. No masa takich różnych dodatkowych projekt, projektów i procesów, jak seamless Multiplayer czy Cinematic Film, tak to nazwali, która moim zdaniem wpłynie na tą nową drogę, jaką jest Cyberpunk 2077. Chociaż ten seamless multiplayer to mi gwinta przypomina, nie? Ale to jest inna rzecz. Cała, cała reszta projektów, czyli ten jest, jest fajny, ale jak widzę 30 milionów złotów na takie projekty, to jest, wow, w sensie to jest chyba pierwsze studio w ogóle w Europie, które na takich, na takich projektach działa i robi i dostaje dofinansowanie. Techland nie dostał też przy okazji? E, wiesz Razem co? Razem z CDF-em? Bo tam chyba były jakieś dwie firmy, które to dostały. E, tak, z tego co widzę tak. Techland, Techland dostanie 4,5 miliona złotych na opracowanie nowatorskiej technologii wspierania efektowności produkcji zaawansowanych technologicznie gier AAA. O, no, spokojnie. 30... Ops tak, Techland przewali wszystko na jakieś podwyżki dla kierownictwa, a CDP tak z 28 milionów na samochody, samoloty, dziwki korski. Ale 2 miliony zawsze lepsze niż nic, nie? Na no, Gwinta, nie? Żeby za rok było też, że Wiedzi... najlepsza gra oparta na Wiedźminie. No. Delceki do Gwinta. Ale Ta... <śla> nowe nowe e, nie śmiejcie się z do Gwinta. Spójrzcie, jak funkcjonują dodatki do hs -a. Aha, y, mm -hmm. trzy, 30 milionów dolarów idzie na stworzenie jednej nowej paczki do Hearthstonea <laughs> nie? Y, wydadzą pacza do Wiedźmina 3, gdzie koń będzie miał system zniszczeń. O, <laughs> chciałbym, grałbym. <laughs> za rok będzie najlepszy a gra z najlepszym systemem zniszczeń, nie? Znowu Wiedźmi 3. No, ten. Dobra, i ostatni taki, już naprawdę ostatni news, żebyście, żebyście nas nie zabili. Jeżeli ktoś gra na Xboxie One lub Xboxie 360 do tej pory, to wejdźcie sobie na Xbox.com, czy po prostu do Stora na Xboxie i znajdźcie taką grę, która się nazywa Lost Odyssey. Bo Lost Odyssey do 31 grudnia jest za darmo. Tak. I ja wiem, że model nawet o wam opowiedzieć, o czym jest ta dra, ale jak usłyszycie, że jest za darmo, że jest to 31 grudnia, tylko to co cebula silna w narodzie i... Będziecie drugie konta wy... zakładać i ją sprzedawać. <grym> Na przykład, nie? Ja mówię, warto, warto brać, bo to jest dobra dra, która mi się bardzo kojarzy z Final, Final Fantasy. Taki mały Do... fun fact, jeżeli ktoś posiadał już ten tytuł wcześniej, to on był jakiś. nie wiem, Miesiąc temu? Coś koło tego. to Dodany we wstecznej kompatybilności, więc też może ograć, go. na spokojnie. Tak, tak, tak, tak. Właśnie dlatego powiedziałem o Xbox One, bo, bo to jest we wstecznej kompatybilności na, na Xbox One 360, to, to nie? Brać, grać i nie gadać będę sprawdzał. <grym> tak, ja potwierdzam. Jacek siedzi na apce na Xboxowej i Soliteira. Tak. <grym> Sprawdzam, czy każdy <grym> będzie miał aczyki z Los Odyssey, jak nie, no to jadę i <grym> Dobra, Zbuta to tyle by było mojej, da mojej dadaniny. <laughs> to tyle było mojej dadaniny to o mnie i tak. Teraz to. Tak, zabijamy się. O, nagle, zabijamy się przerywa. No nie, dobrze, jedziemy, nie nie, jakoś wydać, jedziemy tak? dalej, bo nie? Hubert w końcu w coś odrał, nie? Tak, odrał. Eee, no tak, przyciągnijcie do ciebie, Piotrek. <laughs> bo ja ciągle odram w, w Pokémonę Watch Dot, CD i czekam na finala. Tak, a mnie opieprzyłeś o, ostatnio. final. Ojej. Tak grałem w to samo. No dobra, to mniejsza. Jestem krwawi, że musiałem się tego pozbyć. <grym> e, ograłem się... greg. Proszę? Nie, no pytam się, jak czy <grym> o no. miał, tak jak z pieskiem, że się pieska pozbył, że to czy na finalach. <grym> Nie, musiałem odstawić, bo po prostu to zaczęło przejmować moje życie, to final fantasy. No słyszę, słyszę dość często o tym, że final jest tak ta dobro, przynajmniej dla fanów, że właśnie umie zeżyć to... więcej, więcej niż Wiedźmin 3. Dla fanów to może być właśnie najgorszy final, tak naprawdę. Z... No z tego co o, wiem czekasz, to... Oczekaj, aż Piotrek ogra. Dokładnie. <laughs> Sprawdzę nam i, i ci powiem. A nie słuchałeś 218 podcastu? Eee, słuchałem, ale tak pobieżnie bardzo. A, no to ostatnie 45 minut jest o finalu 15. Okej. Okay. Będę musiał sprawdzić. Dobra, ale wracając do tego, co Hubert odrał, bo Hubert poszedł e, cebulą i była... Kto to? Właśnie, kto znaczy? to? Nie, ale te, teraz tak. E, była taka e, rzecz, że był Black Friday i sobie ten Black Friday był, i Hubert mówi: O, dobra, gra jest, przecenie to biorę, nie, bo 20 zł to nieduży to, to nie koszt, nie? No i odrał. A co to za grał? E, zacznijmy od tego, że uwielbiam gry narracyjne. E, uwielbiam The Walking Dead od Tail Tail uwielbiam e, Life is Strange, uwielbiam gry od Davida Cage'a. Davida Cage e, no, Carze się mówi. Davida Cage. E, i jak zobaczyłem, że Virginia jest za 20 zł na storze, to powiedziałem biorę, bo to jest gra, którą już parę osób mi poleciło. Wiedziałem, że to jest gra z, tak naprawdę, w której przeżywa się historia, nic, nic większego się nie robi i się trochę zawiodłem. To jest gra na 4-5 godzin w której poznaje się historię, jest gra jest całkowicie nie ma, nie ma absolutnie żadnych dialogów, nie ma absolutnie jednego wypowiedzianego zdania. Tak naprawdę spolszczenie jej zabiałoby 10 minut, bo to są tylko napisy w menu i tam parę przypisów i poznaje się historię policjantki, która jest tam przydzielona do pewnego śledztwa i musi współpracować z drugą policjantką. Powiem szczerze, że nie do końca jeszcze zrozumiałem tą historię. Jest ona, ona jest dosyć ciężka, a to, że gra jest całkowicie nie, ma, nie pomaga w żaden sposób. I tak szczerze to chciałem jeszcze poznać opinię Dominika na temat tej gry, bo on też ją kupił i, i chyba ograł już. To Dominik zrobi R-ratę w przyszłym odcinku. Dominiku, dograj się do tej ścieżki teraz. Tak, tak. tak. No, powiem <laughs> szczerze, że historia jest dosyć ciężka, bo przez 4 godziny gra się, coś tam idzie do przodu, ta historia, ale tak naprawdę no, jest koniec i to by było w zasadzie na tyle. Nie, nie, za, bardzo, nie za bardzo wiesz, o co tam chodziło. Rozumiem. No, zamknięta historia, no. <grym> tak. tak. No, to, doż... że jak tak słuchałem tego, jak opowiadałeś krótko <grym> o tej bardzo długiej grze. Dobra tak <grym> gra, do... to krótkie opowiadanie. Taki symulator cichego dnia w związku <grym> po prostu, nie? <grym> <grym> ale to była dobra gra. już nic nie mówisz. Jest, to musi być real time i wtedy Nie. będzie działać. Znaczy tam ta bohaterka niby ma jakieś zwidy, ma jakieś przewidzenia, tam są takie wstawki z, z jej snów, yy, które wyglądają dosyć ciekawie. W ogóle tak gra wygląda dosyć ciekawie, bo grafika jest dosyć oszczędna yy, i gra, widać, że gra, twórcy chcieli, żeby żeby poznać tę historię w powolny sposób, bo i obracanie się, nawet jak dałem na 100% tam te wzmocnienie obracania, to obracanie jest powolne, bardzo powolne, chodzenie jest również powolne, widać, że twórcy chcieli jak najbardziej, nie wiem, wydłużyć tą grę, albo tak... Dać ci czas na wczucie się. Tak, może dać czas graczowi, no nie wiem, no... Powiem tak, jak tak mówisz, że to jest grana 4-5 godzin i kosztowała 20, ciebie 20 zł, a ona mm -hmm. chyba normalnie tam kosztuje 40? Tak, coś, takie. coś, coś takiego. To powiem, że to jest dobra cena za, za taką grę, której no, sobie tak naprawdę odlądasz i niewiele chyba robisz też, nie? Mm -hmm. To jest takie oj, nie mam co robić, nudzę się, o dobra to wezmę Virginie. Tak, dokładnie, to jest taki film. Może, może przesadziłem z tymi czterema godzinami w sumie. Trzy. Wow. <głos> Uhuhu, poleciałeś. No. Przelicznik ceny na godziny to rośnie, rośnie, nie? <głos> no, no, no, dokładnie. Nie, to zawsze warto grać, jak ktoś ma Xboxa One albo PC'a, ale dla fana takich... Ta gra jest tylko dla fana takich op... no, gier opowiadań. Mhm. W raczej nic się nie ni mówi. Tak, tak, raczej nikt inny nie zrozumie tej gry, albo nawet, no, znudzi się nią szybko po prostu. No dobra, mówię, że tam jest oszczędna grafika, jak bardzo oszczędna. Tak jak w super hot, czy tak, no jak eee, właśnie gra Hot TLT? Tak jak w super hot, tylko jest kolorowa. To nie poszaleli trochę? Czy to miał, nie, nie, nie poszaleli. taki zamiar od samego początku, czy po prostu nie mieli żadnego utalentowanego grafika? Nie mam pojęcia. Zakładam, ale... zakładam że to wyszło inaczej. Słuchajcie, nie mamy, nie mamy grafika, to jedziemy i musimy wymyślić cokolwiek, nie? nie A że nasz główny grafik nie umie za, za teraz jakoś super, to walnijmy takie coś, będzie działać. Tak, nie, nie, to kupimy, tak, żeśmy cokolwiek. Cokolwiek. i pomalujemy go na inne kolory i wytniemy tylko ten krzyk super hot i już mamy grę, nie? nie wrzućmy cokolwiek i powiedzmy, że to jest artyzm i że tak miało być doznanie. od początku. Hashtag doznanie. Tak, do, doznanie. E, no, twarze Mieszko są tragicznie zrobione. Znowu chodzi na to, że nie rozumiesz sztuki. Krytykujesz, bo nie rozumiesz właśnie. Sztuki. <śmiech> no, tak. może tak być, może tak być. No dobra. A, to są, pane... pytanie o rozgrywkę. Nie. Serio tam nic nie robisz, tylko patrzysz lewo, prawo? E, mniej więcej tak jest. E, w sensie idziesz do przodu, musisz gdzieś, najczęściej musisz gdzieś po prostu dojść i w coś kliknąć. I no, gra się bardzo powolni, no w sensie tam masz takie oszczędne bardzo oszczędne pokoje i, i, i zazwyczaj musisz gdzieś dojść i no wejść czy, z czymś w interakcję mhm. czyli no Coś bar bardzo uproszczonego jak w title, ale to tak mocniej jeszcze uprości. Tak, tak, tam w ogóle no nie ma żadnego systemu dialogów. E, historia jest też trochę pocięta, to nie jest historia linearna, po prostu są takie urywki. Jesteś w pokoju, coś zrobisz i potem nagle jest przerwanie tego i jesteś w o Jezu, pokoju. O jest. Batman versus Superman. <laughs> tak. <laughs> coś w jest. Mniej więcej. No... To powiem tak. Ja w Virginie sam jeszcze nie grałem, ale mam taki plan gdzieś tam. Nie mam jej kupionej, ale jak będzie pewnie kiedyś wskoczę do Golda, bo nie będą mieli co wrzucać, ja to powiem O dobra, Virginie zrzućmy, bo to. to, to, no, to A jak coś. ograsz to, powiedz, czy rozumiesz tą historię. To jak ogram, to, to jak najbardziej opowiem. To w ogóle Diana słyszała się w Virginii? Nie. No. Nie. Tak. Teraz już nie, tak, nie. no. <laughs> teraz, tata, mi chodziło wcześniej, czy, czy, czy w ogóle, nie? I wąkom mam czuszyć? Nie, nie no, nie, no nie, jak nie słyszałaś, no to, powiem to tak, nie, Powiem no. tak, ja jak zobaczyłem ten tytuł na rozpisę w Virginia, jestem myślę, kurde, czy to, czy to jest ta gra o tym Teksasie, ta pikselowata, co się jedzie? E, chyba nie. <laughs> no teraz to już wiem, że nie, no, ale... Takie było moje pierwsze skojarzenie, Virginia, coś tam. No. Dobra. To słuchajcie, nie mamy w dzisiejszym odcinku takiego tematu głównego, ale jako, że są nowe rzeczy, wskakują powoli do różnych gier, to i do Dry, która jest The Best Mobile i The Best Family Game i w ogóle, też skoczył update. A mamy przed sobą tutaj... I tu pojawiam się ja. to się pojawia do. Diana, która w ogóle jest jedyną osobą chyba tutaj. Ty Ty Jacek jeszcze draż? Po on go? No raczej. Tak, grasz. Okay. No Dobra, to mamy dwie osoby, to ja się mogę wyłączyć. Nie tak maniakalnie, <głos> ale jak na przykład idę do sklepu albo muszę gdzieś jechać, no to wtedy wiadomo. Włączaj, niech sobie jajeczko nabija. Ok, ok. No ta, ja nie dram, tutaj... ja wyłączę po, po dwóch dniach, więc... Ej, chciałam płynnie przejść, a mi się wciąłeś. Sorki. No bo tu... Wytnie się go. <głos> to tak. Tutaj Jacek wspomniał o tym, że jedziemy, wysadzamy jajeczko, wysiadujemy, wychadzamy, whatever. I była kiedyś taka opcja, że jak się jechało autobusem, sobie można było zbierać pokestopy. I tam jest wiadomo ostrzeżenie o tym, że już jesteś za szybko i musisz odhaczyć, że jesteś pasażerem i ci się przestaje wszystko naliczyć odległościowo jakby. No raz tak miałem, jak stałem w miejscu na przystanku, że idę za szybko. <grym> Nie będę przeklinać, ale często się śmiałam do kumpeli, bo jej Wi-Fi wyszalało, że no słuchaj, zasuwasz jak diligence, siedząc z domu, nie? No, ale... Stoję szybciej niż chodzę. Dokładnie. Chyba trzeba 20 km na godzinę przekroczyć. Szyb, mega szybko się stoi. Ale wracając do tego, o czym chciałam powiedzieć. Teraz nie można zbierać stopków, jak się zasuwa. I jest mi strasznie przykro, bo cierpię na chroniczny bak boli, bo nie mogę ich zbierać jeden z autobusem. Jak nie można? Można. Nie można. Wychodzić i try again later. Try again later. Dziwne. Po prostu nie. Już od jakiegoś czasu jest ta No znaczy Ja ostatnio jak przejeżdżałem tam obok siebie, mam akurat przy przystanku PKP, no to bez problemu, mogłem było zakręcić, zdobyć tam kilka pokeboli, jajko, czy jakiegoś innego dropsa. Teraz już w większości przypadków, kiedy, nie, kiedy ci wyskakuje komunikat, że jesteś pasażerem, to nie będziesz mógł zbierać po bo pokeboli, wszystkich tych giftów z pokestopów. To zmienili. I w tym samym update'em wyszło to, że pokazuje wam, gdzie jest pokemonek. Czyli pokazuje pokestop w okolicach, którego pokemon sobie łazi. Znaczy stoi. I kiedyś był ten system łapek, że jedna, dwie, trzy. I tak teraz jest wskazówka, przy którym pokestopie trzeba iść i szukać. Znaczy teraz jest dokładnie Gdy... pokazane, gdzie stoi. Czy dokładnie to tak... Jak patrzyłem, tam jest ten właśnie poker radar w prawym dolnym rogu. Jak normalnie w niego wszedłem i wybrałem na przykład ratatę, to mi pokazywało dokładne miejsce na mapie, gdzie on był. Nie pokazuje ci pokestopa w, w okolicach, którego on jest. Nie, pokazałem mi dokładne miejsce na mapie. Nie było tam żadnego pokestopa, bo to była w ogóle jakaś zabita duchami zladasz? wiocha. No i tak się dziwiłem, że tam nie ma nic do nawet mapa nie pokazuje, że są jakiekolwiek budynki, że zero pokestopów, a po środku ratata. To może być na tej samej zasadzie, co się bierze ludy w miejscach odciętych od cywilizacji. Najlepiej bez dróg. No poważnie. Wulpix mi wpadł w ten sposób. Pierwszy. U rodziców. <grym> Dziczy lubelski. No, ale mniejsza. Teraz jest jeszcze event świąteczny. Można mieć Pikachu z czapeczką. Takiego przesłodkiego. A czy on się różni od zwykłego Pikachu? Niczym. Chyba czapeczką. Tylko czapeczką. Jej, tyle wygrać. Ej, no Pikachu z czapeczką. I rajcu z czapeczką. To? No. no. I rajcu z czapeczką. Jak Nie jest równie słaby jak zwykły Pikachu, to raczej dam wiesz, przerobię go na cukierki. Właśnie. <laughs> testowałeś opcję przerabiania Pokemonów na cukierki? Hustowo tak. No, też tak. 80 Pokemonów, dobra. U i nagle te wszystkie memy z pj do maszynek na cukierki i tak. nabierają takie korelne. Boże. Potem jeszcze nakarmiłem ratatę cukerkami z jej rodziny, nie? <grym> to, to, to bardzo źle brzmi. E... Ale A... nie, bo jak wysyłasz Pokemony, to nie, wys nie mówisz, że wysyłasz do tego do doktorka na przechowanie. Nie, nie. Przerabiasz na cukierki. <grym> Kurczak w 2.50. A co tam biegnie po ziemi? Kurczak. Co jeszcze z updateów? Co jeszcze z update'ów? nie? E, w, to, w ogóle. To GPi, To nie tylko tego pipiczu. W ogóle ten mały jeszcze wchodzi jakiś inny, jakiś ognisty. E, no. Wchodzi całe. Co, co ważniejsze, wchodzi... wchodzą w ogóle wszystkie poki z drugiej generacji. Wszystkie potomony z Joto. Joto, a pierwsze to jest Kanto, tak? Tak, nie. tak. Tak, pierwszy, tak. tak. tamto. To. To by... Tak, później było za to. Ja jestem tylko i wyłącznie serialowa, a to jest Pokemon GO, więc ja się tak nazwami nie, nie, pły nie poduszam płynnie w terminologii Pokemonkowej. Aż tak wstydliwe, wstydliwe wyznanie. Kiedyś nie wiedziałem, że w starych Pokemonach jest druga mapa i druga liga. Dowiedziałem się dopiero po kilku latach, nie? Tak przychodzę w pierwszą ligę zadowolony. Jej, przeszedłem Pokemony, nie. Po kilku latach się dowiedziałem, że jest druga liga na osobnej mapie. No jest takie, what the hell, nie? Tak jak z Kastylwanią, przechodzisz w dochodzisz do końca, zabijasz bossa, patrzysz, a tu nagle się zamek odwraca i kolejny ten, ileś tam godzin gry. Tak, i ty się myślisz, to pewnie to tylko nie do im Plus, a to nie, po prostu gra się nie skończyła, nie? No, w Dead Art była ta sama sytuacja, że gra, gra Bo się kończy, mi się final to bardzo boss. podobało. Hmm. Więc oh. no czekamy no, nowe ta, się... przygamonki. Pokemony możecie... Co ciekawe, te, te nowe Pokemony z tego, co wiem, ja gdzieś tam się doczytałem, bo sam osobiście nie grą, więc też nie, nie, nie mogę tego sprawdzić. Ale Piotrek nadrabia za mnie, bo grami nie czytam i uzupełniamy się tutaj. <laughs> to potem te, te Pokemony z Joto, one nie są do złapania, tylko je trzeba tam wykluć z jajek. Po prostu. Wiecie co? Ja czekam Gdyby na siedzieć. taką prawdziwą walkę w tych Pokemonach. Chciałbym mieć, mieć możliwość, że najpierw muszę osłabić na przykład jakiegoś Pokemona, a potem dopiero żyć Pokeballem. Tego też ta, mi Tej, wy, wy, w serialu. Ja, ja powiem więcej. Dlaczego ta walka pomiędzy yy, graczami może się odbywać tylko w gymach, a nie nie wiem, w parku? Jestem z kolegą w parku i to miało działać. Przecież tak było to pokazywane w, na, na trailerach, jak dobrze pamiętam, nie? Ja ci chcę przypomnieć, że tak jest jakby w cały czas w czasie produkcji dla mnie. Tak ją postrzegam. Że cały czas A, te, te beta to teraz to... to jest. Ta no, beta no, no, no, no. I czekamy. Na przykład był ten event z Dito I mi się nie udało złapać Ditto. On jest normalnie on jest... do złapania. No dobra, ale jakoś nie miałem okazji nawet tego. No był, no był event z Ditto. Ale wiesz, się na jakiej łapa. zasadzie to działa, to łapanie Ditto. Teraz to mnie mało to internetetę. Hmm. Event skończył. Ale nie, to on jest poza eventem. Też możesz go złapać normalnie przecież. Tak? Wpadają jeszcze? No tak, tylko że one nie są pokazywane jako Dito na mapie. Łapiesz normalny Tej. No ale on nie był jakiś tam super event, że tylko w tym okresie. Normalnie go można złapać cały czas. Jakoś tak ucichł ucich ten temat wśród moich znajomych. No ale to trzyma długi Odito specjalnie dla mnie. Tak. I czekam na ten moment, kiedy będzie można się wymienić Pokémonka. Właśnie, trade Pokémonów też powinien być. Zamieńcie się to... telefonami. Wyjdzie na to <laughs> samo. Albo kontami po prostu Czekaj, czekaj Jacek, już widzę Jak mnie to zamienia swojego flagowca Na mojego Sony X Znaczy Sony Xperia czy The Aqua Będzie tak. filmik Nintendo A tak jak możecie się wymieniać Pokemonami w Naszej najnowszej grze i na telefonów Nie? <laughs> dobre by to było, dobre, dobre Nie oddam mojego Jigglypuffa Ale pomyśl, jak masz Dito, To masz wszystkie Pokémony. No ale dalej mi się kojarzy z tym, bo ja z tym odcinkiem z tym Dito z upośledzoną twarzą i, i teraz wyszła seria maskotek, które też mają tą twarz tak. i ostatnio jak się szukałem Pokemonków, to też był. A, so, so, so, so, so. Mi się bardzo so, so. podoba teoria, jak powstało całe to Dito. To jest tak okrutne. Mianowicie? Ogólnie chodziło o to, że ludzie chcieli odtworzyć Mew. Tak? I tam była masa tych eksperymentów, mm -hmm. łączyli je z różnymi DNA, no i no co, wszystkie co nie wychodziły, no to wiesz, przerabiali na cukierki, tak powiedzmy. I w pewnym momencie właśnie tam jakieś resztki Pokemonów dostały się do kanału i tam gniły, gniły, gniły i z tego właśnie powstał Ditto. O kurczę. Znaczy wybory spiskowe z Pokemonków są bardzo fajne. No, jak ta świnia, co ma taki ten ogonek, jak tygrysek z Kubusia Puchatka. Tak, tak Gdzie tak, tak okazuje jest. się, że jak przestanie skakać, to w ogóle serce jej stanie, no nie? I tak sobie ty patrzysz na tą świnkę i myślisz, wow, jaka słodka skacze. Ona sobie tam w głębi tam serca myśli, że kurwa, skacz, skacz, bo zaraz zdechniesz, jak przestaniesz skakać, nie? Z której generacji jest ta świnka, bo ja nie kojarzę? Nie wiem, z siódmej, piątej? Ja już się gubię w tej generacji. Ta generacja, gdzie można było mieć chomika, takimi wystającymi zębami, jako startera chyba. Nie, nie startera. O nie, to nie w moim zasięgu. No, w którejś kolejnej. Ja to się już podgubiłem na, na, na potach, jak w końcu Nintendo sobie wymyśliło Ej, wiecie co? Zanimy, Pokemon na lodówkę, Pokemona, lodówkę, i zrobimy takie wtedy. O, poż, to, to, to, to, ej, ej, ej, są Pokemony to są te boby budownicze. Co? Jest Pokemon, What? który najpierw idzie z belką drewnianą, później z betonikiem a, a na to... końcu słupem betonowym. Albo On te... się pojawiał w idcach i w idretach przecież. Yy, co wyglądają jak lody. O, jest, o, jest, jest. jest potem jest, mutują jest. większe lody. I są takich, co wyglądają jak świecznik. Ale i tak, yy, Alola dig, Diglet jest najlepszy. Są To, o, Alola, o, a, bo, jak już jesteśmy przy potach, o, ostatnio dodałem o, o potomonach Sun i moon, ale... Ale te poti i w ogóle cała Alola jest tak fajna, w sensie te, te pokemony, które są tak... Znasz na przykład wiesz, wygląda Ratata, nie? I, i totalnie wiesz, wygląda Ratata. Zawsze miał ten sam model i tak dalej. Jest na dle Alola i, i się pojawia Ratata, który ma wąsy. Czeski zimieszek, nie? Już tylko głę, głę, głę brakuje, żebym mówił tak, tak i tam jest dużo takich, takich rzeczy Ch chyba najbardziej to mi się podoba Ninetales, który jest w końcu typu Ice i w ogóle jest taki cały biały i jest cudne dobra, jak już mamy Pokémon Cast, to powiedzcie mi, która wersja Uniwersum wam się bardziej podoba, ta pierwsza czy ta druga co masz na myśli pierwsza jest, to jest wręczola, taka, gdzie Pokemon, wszystko. Yy, jakby to powiedzieć, nie było pewnej wojny, a druga to jest taka, w której była wojna tak, tak, tak. To taki podział. Inaczej, graś Pokémon X albo Y? Pe nie grała. Na Jacek, pewno nie grała. To to do tego, co mówiłam 10 minut temu, ja tylko sedę Pokémonki Go. No, to powiem, to, to, to nie daleko. Opiszemy. W X i Y pojawiło się rozdzielenie na dwie wersje. W jednej była wojna, taka. Ale Pokemonowa. mówimy o takiej totalnej wojnie, bo w tej to starej -te -te wersji. 8, 9, 10, 10, wojna światowa? Tak, bo w starej wersji też była wojna, ale ona nie była na taką skalę. Za to w X tak. i Y była taka wojna totalna, że praktycznie Holokaust Pokémonów powstał. Jeden Typek stracił swojego tam jakiegoś Pokemona małego. I on stwierdził, że on sobie go ożywi. I dokonał jeszcze większego Holokaustu na Pokémonach, tylko po to, żeby ożywić tego swojego Pokemona Tak, no i w tym momencie dzieli się. Uniwersum, bo w jednym właśnie ta wojna jest i, i dzięki temu potem y, mogą wykorzystywać coś, co się nazywa Mega Evolutions. Tak. A w drugiej wersji tej wojny nie ma, ale Mega Ewolucje w ogóle przez to nie powstały, nie? Tak. Tak samo to, co jest z co jest w tym Alola version. To też jest tak, właśnie tak. jakaś. Nie grałem jeszcze w to, więc. Tak tam jest, jest. jest Zigarde, tak to się nazywa. Zigarde. Ale tam I, już i nie to ma mega ewolucji, czy co? E, s, nie mamy do ewolucji chyba. No, Diana? Panowie, a możemy mogę odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem, z jakieś pół roku, jak dojdę do tego w serialu? Tego nie będzie w serialu. Nie? W ogóle nie ma? Nie, rozgraniczenie jest tylko kanoniczne, uznane w grach. Hmm. Te, w ogóle nie, nie. chyba sama, sama historia. Z tego, co ja oglądałem sam serial XYZ, to tam jest tylko pokazane to, że wo wo wojna była, bo to jest dokładnie ta sama historia, która dzieje się e, w grze. Dokładnie, jeden do jeden. Tylko, że tam właśnie nie ma asza. To jest to. Tak. Więc grze nie ma asza. Seri znaczy serialowo to jest niekanoniczne, ale ogólnie pod względem uniwersum to jest kanoniczne. Eee, Macadena. Nie no. <śledzio> We, must deeper, nie? <śledzio> We must go deeper, nie? Odpalamy burbopedię i jedziemy. Nie no, wiesz co, w Aloli, tak jak mówisz, chyba, ale pewnie nie jestem, chyba, chyba mega ewolucji jednak nie było, za to pojawiły się tak zwane te z nie? I w ogóle... Nie kupił i... Alola D Dactrio, w ogóle dać mu jeszcze snowboarda, nie? Ja jestem kupiony w... Al a -a Alola mnie kupiła dwoma, znaczy Alola, imuny. kupiły mnie dwoma rzeczami, a na te nowe wersje Pokemonów, są niektóre są tak słodkie i przekochane, że... Aż szkoda je na cukierki, No. Dokładnie, a druga rzecz to jest coś, co mi się bardzo spodobało to, że sany i muny y, bardzo mocno są od siebie w... zależne, w sensie tak jak zawsze były, że musisz mieć dwie wersje, żeby zabrać je wszystkie i tak dalej y, ale to działa w ten sposób, że jak mamy sany to jak jest dzień to w sanach jest dzień ale w munach jest noc. Tak, 12 godzin przestawienia. Dokładnie i przez to, że jest noc w munach to czasami występują inne poki. Totalnie inne, niż w ciągu dnia w samej grze. Ale to tak Więc... już było w poprzednich częściach też. Ja tak. Było, tylko wiesz, to przesunięcie powoduje to, że jak jesteś kolego i drugi ma sany, to odracie w tym samym miejscu, tobie wyskoczył inne pokielono na jemu inne i łapiecie takie dwa, wymieniacie się i wszystko działa, nie? I się nie spotkacie jak Nomen No Man's Sky. się <głos> <głos> w innych uniwersach, nie? Tak, ja. słucham cię. Ja zgłaszam. Y a mówisz, o Alola Duccio, że tylko mu dać desk na snowboardową, tak? Yy, nie snowboardową, to surfing'o. Surfing no i inne są przez Ta ich fryzura, blond, długie włosy, nie? Tak. Że mu piwo, żeby mu był wiecie, bra. Bro, bra. Bro, bra. bro. Bruch, takie na strzele, nie? No. Na Marty gra z nim. <laughs> Mój zioł. Wszystkie laski nasze. No. Każde Center nasze, nie? Żadna Jenny się nie oprze. Wszystkie Joey i Jenny, tak. Jesteśmy tacy seksowni, że to po prostu przestępstwo, za które dżeny musi nas złapać. I... Dobra, nieważne. To już nie ta, nie ta Bulbopedia. <laughs> nie ta Bulbopedia, dokładnie. Nie, ale tak, tak szczerze mówiąc, jeżeli ktoś ma 3DS-a... To czeka na i... Pokemon K Stars. które będą na Switchu. Świerszcze? Właśnie, to mnie tak boli, bo ja bym chciał teraz już zagrać w te Pokémony, ale jak słyszę, że będzie wersja Stars na Switcha, no to... No, to, to jest dość... To, powiem tak, wiesz, wiesz co? Yy, teraz specjalnie oni wypuścili Stany Imony, żeby się świetnie sprzedały, bo mają 3DS-e, -y, a jak Switch i wyjdą starsze. To, to ci sami ludzie kupią te Starsy. No raczej, ja znam ludzi, co kupują nawet wersje kolekcjonerskie z konsolami Pokémonów. Mój jeden znajomy miał chyba 5 wersji Pokémon X. Bo po prostu no, w Japonii miał jakieś 3, z Japonii miał jakieś trzy limitowane z tymi yy, 2 DS-ami, jedną z 3 DS-em, Potem kupił czwartą wersję z New 3DS-em i piątą wersję jakąś tam w Steelbooku, nie? Wow. Czyli powiedziałem, że mu cyfrę wow. kupił. <grym> nie, ale tak, tak szczerze mówiąc, te starce mają sens, tak jak było, pamiętasz, z potomonami Yellow. Znaczy, znaczy w oryginale w oryginale to Będzie ta sama to wersja. Y, Czekaj, było Red, Blue, Green, a Yellow było jakoś inaczej nazywane. W oryginale. Tylko u nas to było nazywane Yellow. Tak, ale ogólnie sama dra też wyszła rok później, nie? Jeżeli chodzi o, o, sam, o samą grę. I zmieniała trochę mechanikę, bo nie, nie mogłeś wybierać żadnego startera, tylko dostawałaś Pikachu, który był na ciebie ciągle obrażony. Uh -huh. Więc... Jak w serialu, Jak w serialu, dokładnie jak w serialu, bo to chyba Ale się z tego... Co... sorry, w serialu zabił Asha, a w grze nas nie zabijał. Tak. Tak. To prawda. Diano, wiesz tak. o tym głębi serca, że Ash jest martwy. Że jego truchło leży gdzieś tam na łóżku dogorywa, a to wszystko to jest tylko sen. Ej, wiesz co? O co mi się skojarzyło... Przerobią go na cukierki. Z tym, że. o co mi się skojarzyło, jak już zostajemy w temacie chińskich bajek z tymi teoriami dotyczącymi to, to że ona nie żyje, ta malutka ma. Maja... Właśnie, a propos teorii. I od... Wiesz, skąd się wziął cały system rozwoju Pokemonów w Pokemon Go? Z jednej nie. małej śmiesznej teorii o Rare Candy, które występują praktycznie w każdej grze Pokemonu. Nie wiem, jak w Sun and Moon. Ale e, też jest chyba. Biksie chyba nie, nie były, to. ale nie dam głowy. Bo ale w nie... były. W i było. I ogólnie zauważ, że co się dzieje z Pokémonami jak umrą? Nic. Nikt nie wie, co się z nimi dzieje. Dopóki ktoś ci ich tak specjalnie nie pochował, no to nie wiesz, co się z nimi dzieje. I teoria jest taka, że właśnie one są mielone i z tego wszystkiego powstaje właśnie Rare Candy. I dlatego właśnie twoje Pokémony stają się ja silniejsze z każdym je... tym. Czy ja naprawdę je oddaję na przemielenie na cukierki? No, Pokemon Go się to znikąd nie wzięło, tak? O Boże, to jest czy, tak bardzo czyli złe. jakby copy-pasta stworzyła mechanikę gry, tak? <laughs> no raczej. <laughs> Jedna teoria, tyle radości. Hmm. No, teorii o Potomonach jest naprawdę wiele i można o tym gadać ludzinami, jak to, nie wiem, aż to ma tak naprawdę to właśnie ciągle jej sen, no bo. Żaden, żaden, dziesięciolatek ogóle, przez, tak. żaden dziesięciolatek przez 15 lat nie jest dziesięciolatkiem. Simpsons did it. South Park did it. No ale to, to, tak, to tak wygląda, nie? W sensie mamy. To, ale wiesz co w South Parku, to jest tak, że oni. Ten kalendarz im tam do końca tak nie leci, oni to tak wiesz się prześlizgują po tym. A tutaj masz z góry powiedziane, że jest następny rok, aż co jakiś czas ma urodziny i w ogóle wszyscy są szczęśliwi. Zaczynasz analizować, kiedy powstały dane seriale i jeszcze czasami do tego ludzie dorzucają gry, w których aż się pojawia, bo się pojawia jako Team Red. No to się nadal okazuje, że od tych tam teraz już 20 lat, bo mieliśmy 20-lecie przecież, od 20 lat aż ma 10 lat, bo jest teoria taka, że y, pokamony mogą widzieć tylko dzieci. Tak, ale ogólnie szanuj Asha. Po 7 latach w serialu dorobił się w końcu zębów. Tak to ich nie miał, nie? Powiem więcej. Po 19 latach było pokazane w XYZ, że aż w końcu pocałował dziewczynę. Nie tak całkowicie. Pokazany potanek, ale było widać, że, że się całują, nie? Słuchajcie, Więc aż ma dziewczynę, no, ja, ja wiecie, nie... propsy. Ej, słuchajcie, ja nie wiem, jak okrutne musi być to uniwersum, że matka wykupuje własnego dziesięcioletniego syna na tłaczkę po świecie, no. no jeszcze dajemy takiego smoka ziejącego ogniem, nie? Piromania. Ale, to jest, bardzo, ale to, jest, to, to jest bardzo proste rozwiązanie. Profesor Oak hmm. chciał Wiemy, co robić Twarde z mamą mamę, Asza, nie nazwisko, więc nie, nie mogą tego robić w dziecku, więc profesor się Kurde, wiecie co? Dobra, wiesz co? Wysyłamy go na yy, tułaczkę po, po świecie. Powiemy mu, że to będzie świetna przygoda, nie? Więc <śmiech> wysyłają go i tylko, i tylko co jakiś czas się do niego odzywają, że oj Asza, ale ty jesteś biedny, nie? <śmiech> Jestem z ciebie dumna. Tam jest lepsza teoria. Wiecie? wiecie, że w każdych Pokemonach występuje jedna para matki i córki? praktycznie każdej serii Pokémonów i teoria jest taka, że Ash jest tak naprawdę po prostu jakimś martwym dzieckiem, które umarło przy porodzie i ta matka sobie wyobraża, jakie mogą mieć przygody, gdyby podróżowało po świecie. O Boże. Tak, Diano, no, możemy co Możemy już nie robić Nie. Możemy już nie robić Goodeeper. Nie? <śmiech> <śmiech> <śmiech> robić w ogóle temat Pokémonów możemy zakończyć, mi się wydaje. Jeszcze jak jesteśmy w temacie... Co? <śmiech> <grymne> I odcinek? No, chwilę, tak, chwilę. Tak, to, to już To już? już? Nie. No. <grymne> jeszcze Zresztą jedna je, rzecz, może szybko, szybka ploteczka Innesia. która się pojawiła dzisiaj, taka, że Breath of the Wild, czyli Zelducha na, na, na Wii U, ponoć może być niewydana. Znaczy, plotka już była wcześniej, ale teraz mam takie prawie oficjalne potwierdzenie. Prawie. I, oczywiście, DRA jeszcze na stronie istnieje, w sensie, że będzie wydana na Wii U i w ogóle, ale czekamy. Mi się wydaje, że takie po całe potwierdzenie możemy dostać dopiero 12 stycznia. Tak, razem z pokazem internetu. Ze Switchem. Switchem. Tak, powiedzą, że na Switchu działa zajebiście, dlatego nie wydajemy Drenawii. I przy okazji kupcie Switcha, bo tu będzie Zelda, nie? Proste. I tak kupimy. Czy będzie, czy nie, więc... No oczywiście, że tak. No, Dobra. Tak, no. Można tak? pytanie dedakcyjne? Tak? Jak sobie kupisz Switcha, pożyczysz mi 3DS-a? Oczywiście. Dobrze. To nie kupuję. Dobra, to jedziemy z następnymi tematami. I Hubert. Y, który film chcesz najpierw opow opowiedzieć? Powódka. pobudka e, e, już, już, już wyłączam grę. Dobra, no jedziemy. Czyli. Hubert gra w Destiny, żeby nie było. Grałeś <grafisz grafisz> z Piotkiem? No, czyli. Pójdźmy tam, żeby. Z snubem? <głos> <głos> tylko gadać nie mógł, bo też był na podcaście <głos> no tak, oni też nagrywają chyba <głos> dobra ee, możemy o fantastycznych zwierzętach bo obejrzeliśmy je razem mm -hmm. e, z Piotrkiem, a to była jedna z większych premier w ogóle, miałem na dwa tygodnie temu mówić, co to jest? no jak so? fantastic beats and where y to find iludancie. them co to jest? E. Y y Harry Potter. A. A on się już nie skończył? Znaczy, Harry Potter się skończył, ale Właśnie Fantastyczne Zwierzęta to jest dość specyficzny film. Bo no. historia, która jest opowiedziana, jest historią e, prequelu, takiego naprawdę prequelu. Tego, co się mogło dziać e, w świecie jeszcze zanim w ogóle Harry powstał. Co więcej, to jest tak naprawdę taki troszkę. E, oczko do, do fana, że jest w sobie główne, główna osoba, ten nasz główny bohater, którym jest Scamander I, i Scamander napisał książkę, która się nazywa dokładnie tak jak tytuł, czyli Fantastyczne Zwierzęta, jak je znaleźć. I to jest książka, którą czyta Hermiona, z której uczył się na Hogwarcie. Chwila, chwila. Chcesz mi powiedzieć, że powstał film na podstawie tego, że ktoś w jednej książce o czarodziejach powiedział, że jest taka książka. Dokładnie. Sims Słucham. Nie, ale serio, ale serio to tak było. I sam film jest, no właśnie, Hubert Jaki. Wiesz to z perspektywy absolutnie nie fana Harry Pottera, bo oglądałem wszystkie filmy, ale to chyba jak każdy. No, ale tak podeszłem do tego filmu, a może obejrzę, a może nie, nie wiem. W końcu poszedłem do kina i był bardzo, ale to bardzo przeciętny i bardzo taki, mnie właśnie. Wiesz co, on był taki bardzo zachowawczy. W sensie w tym filmie niewiele nie się działo. E, mówisz, także... że stracił swoją magię. To nie jest ten, że traci swoją magię. Bo to jest właśnie ten myśl całego filmu. Że ta magia jest i czujesz, że tam, ta, ta magia co jakiś czas ci tam, wiesz, podstatuje. Tylko to nie jest takie... Tak jak jest w Harrym że wiesz, na duchy latają po, po, po całej tej szkole i w ogóle wszyscy z różdżkami latają, są i tak dalej. Tylko ja to, że to jest Nowy Jork i to jest taki normalny Nowy Jork, to ta magia jest taka troszkę z boku, nie? W sensie są czarodzieje i oni tam mają swoje te odpowiednie ministerstwo magii w Ameryce i to też jest specjalnie nazwane jak to wiadomo, w Ameryce. Wszystko wielkie, złote i tak dalej ale powiem powiem wam, że jeżeli chodzi o nie, samą właśnie taką magię no to mówię, tak, tak jest, nie? Co tu jeszcze dalej? Znaczy, e... Ten film był dla mnie taki jak Doctor Strange, czyli trochę nijaki i taki bardzo zachowawczy bardzo zachowawczy tyle, zrobiony Jeżeli chodzi o fantastyczne zwierzęta, problemem problem tego filmu jest to, że on zaczyna masę wątków naprawdę, to ile on zaczyna wątków jednocześnie, to, to... Bo on jest rozpisany na, już na pięć części. On, on jest, jest z góry rozpisany, tak, tak. On jest <laughs> z góry rozpisany przynajmniej na trzy. Ja myślałem, że polecieli z Hobbitem, jak z mojej książeczki na trzydzieści stron zrobili trzy filmy, ale jak tutaj z jednego wspomnienia o książce zrobili pięć filmów, to... Ja się boję, nie? To znaczy, to była jakaś książka. Chyba Rowling napisała taką książkę. Z tego, co wiem. E, nie, to nie jest... Na... Nie? Fantastyczne zwierzęta jakie znaleźć, to nie jest książka, która wyszła. To jest książka, która pojawia się po prostu w świecie Harry'ego Pottera. Okej, okay, to... I to oni coś... chcieli pokazać historię, bo nawet Dumbledore wspomina, że z tą książką wiążą, wiążą się pewne przygody, nie? Więc mądry ktoś, po wielu latach, jak się Potter w końcu skończył, uznał, że kurde, nadal są poteromaniacy, to możemy z nich wyciągnąć klasę, nie? No to walnijmy coś, co, powiedzmy, będą w stanie zatłumaczyć, że to się stało. No i wzięli scenarzystów, zrobili taki, a nie inny film. Hmm. Więc to działa. W sensie, no to, to magię czuć, ja jestem fanem, ja się cieszyłem jak dziecko w niektórych momentach, ale jak patrzyłem na to z perspektywy takiego krytyka filmowego trochę, to Właśnie problemem jest to, że zaczyna wszystkie wątki, nagle film się kończy, a ty robisz takie. Ale co tu się właśnie stało? W sensie nic się nie rozwiązało. W sensie nie ma żadnego takiego, takiej puenty na sam koniec filmu, nie? Nawet nie ma takiego Cliffhangera, który by cię przytrzymał i powiedział: Musisz obejrzeć następny film, nie? Taki Snyderowski film, nie? E, Piotrek, e, powstała ta książka, ale ona powstała w 2002 roku. I o, ma 40 stron. Więc no, to, no. Jest tak, to jest jakiś taki dodatek do głównej serii chyba. Coś takiego. No, to może. Przypadkiem no, ja jakaś nowa książka nie wyszła? To wyszedł scenariusz do przedstawienia. No, no tak, to jest tak. jakby następna część, którą Rowling tam nadzorowała, no do końca scenariusza nie napisała. No, jak byłem w Londynie, to akurat grali. Był świetnie ozdobiony budynek. Właśnie. No ja to książkę mam, czyta się on naprawdę fajnie, no bo to jest skrypt. Ze, ten więc są same dialogi. Nie? Więc mówię, to się, to się fajnie czyta. Ale wracając do filmu. W filmie są świetne efekty specjalne. Bo ty, ty Hubert byłeś na 3D czy na normalnym? Nie, na 2D w takim dosyć małym kinie. Mam ten. I byłeś na napisach czy, czy na dubbingu? Bo to jest totale. Na napisach, co ty? Ten ja ja bym na dynek w, w życiu nie poszedł. I bardzo dobrze. Ja, jako na filmy czy ty z mnie próbujesz to... obrazić? Ja jak oglądam filmy z dubbingiem, to muszę zasłonić ten, yy, okna, żeby sąsiedzi nie widzieli że nie śmiali, nie? Nie, ale tak czy się, no same efekty specjalne są super. Naprawdę, jeżeli chcecie obejrzeć coś, co wygląda naprawdę ładnie i, i możecie, nie wiem, poczuć, że te stwory naprawdę mogłyby istnieć, E, o, tak, tak, tam była taka jedna scena jak wchodzi do tej walizki, to było wow, to było super, to była jedna jedna scena, która mi się tak bardziej przypodobała i, i to, którą tak zapamiętałem bardziej i to jest scena, która jest w trailerze nie? no, to znaczy <laughs> o, oczywiście w filmie jest wydłużona i tak tak, ta, ta, to prawda ja, ja trailera jest... w ogóle chyba nie widziałem, albo widziałem kiedyś, A, kiedyś. powiem wam, że z... też jest dość ciekawie jeżeli chodzi o, o, o strukturę tego filmu bo ma Trochę takich wątków humorystycznych, które są naprawdę przekomiczne. Tak jak właśnie tutaj Hubert wspomniał o tym wchodzeniu do walizki, kiedy jest tak, że no jest grubszy gość, który nie ma pojęcia o co chodzi, no i jest w trailerze pokazane, czy tamander tam na schodzi sobie do tej, do tej walizki, nie? I ten grubszy gość patrzy, nie ma pojęcia co się dzieje, pojawia się ręka, nie? I tak, chodź tu, nie? No i ta scena jest wydłużona do takiego kawałka, w którym on się próbuje zmieścić do tej skrzynki, nie? I to jest takie przytomiczne, że on stacza z tą skrzynką i w ogóle to się tak bardzo miło ogląda. I, i parę takich wątków jest, które, no, przy których ta uśmieszać się pojawia, nie? Ale są takie rzeczy, które w ogóle śmieszne nie są. Tak jak ten cały nie wiem jak to nazwać bub, nie, to nie był bubr dziobat Robert, to był dziobak? A nie wiem, o co ci chodzi teraz. Nie, Był, był taki stworek, który tam zawsze wszystko tradł i w ogóle i A, to... przez pół filmu z dogonił Doni potem w Nowym Jorku. No, to było tak słabe, bo ten Scamander... Forfetch'd. no, facet, Farfetch'd, właśnie. <laughs> to samo pomyślałem. Nie, no to... Mm. Nie. D tego się oglądać po prostu nie dało. Takie magiczne Pokémon Go. No w sumie, tam lata za tymi tymi magicznymi stworami przez całe dwie godziny. Do przez całe poprawy. dwie godziny, tak, no. tak. Problem też jest taki, że nie ma tak naprawdę głównego złego. No nie ma. Główne, główne złe jest wspomniane na początku, że o jest taki, nie? I później jest dwie godziny filmów, w których Scamander lata, szuka trzech stworów i w ogóle i ma różne przygody. I później na samym końcu dopiero się pojawia główny zły, którego gra Johnny Depp. Wow, Serio? No. Johnny Depp będzie grał w przyszłym filmie, to już jest dawno zapowiedziane. I on się tutaj pojawia na minutę, 30 sekund? No to jak w Nowych Gwiezdnych Wojnach. A powiedział chociaż coś? Tak, powiedział jakieś... Nie no, to już poziom wyższy z Gwiezdnych Wojen. Ja jak się pojawił Luke Skywalker na końcu, to nic nawet nie powiedział. No, ale to, to jest dokładnie ten, ten motyw, nie? I, I ten właśnie główny zły się pojawia. No i pewnie ten John Depp jest y, największym nazwiskiem na parkacie. No. Pewnie tak John będzie. Johnny Depp the movie. <laughs> Who's starring Johnny Depp? Directed by Johnny Depp. <laughs> Magiczny ale... zwierzęta by Johnny Depp. <laughs> co do to, co, co to magicznych zwierząt, może pomówmy trochę o dużo aktorskiej o, kilku postaci, bo... Johnnego Deppa. <śmiech> Depp. weźmy, zostawmy Johnnego Depa e... e... Eddie, Eddie Redmain, który gra głównego bohatera nic nie zrobię jest wow genialny w sensie bardzo mi się podoba w to w jaki sposób Eddie Redmayne gra komandera takiego wycofanego gościa, tego, w każdym filmie gra takiego trochę odludka e... tutaj idealnie to pasowało, żeby pokazać Osoba, która trochę nie lubi ludzi, i musi przed nimi uciekać, a zarazem ma te zwierzęta, które ukochał, i próbuje je opisać, i ratować, i tak dalej. I to, i to widać w sposobie, w jaki draw, jaki mówi, w jaki się zachowuje nawet sam, sam, sam bohater w niektórych momentach, kiedy po prostu, no nie wiem, jest tak, że sobie siedzi, siedzi i nagle. O dobra, to ja pójdę, nie? Tak wszyscy, o, o co chodzi, nie? On w ogóle idzie, już, już ma wszystko zaplanowane, cały cały plan wyjazd zrobić, nie? No więc Eddie, Eddie działa fajnie tutaj dra. Eee, ta, e, jak ona ma? Teraz zapomniałem nazwiska, przed chwilą jeszcze nie je miałem. Na D. Co na D? Nazwisko na D. D? <śleskujesz> Poczekajcie. E, Hubert, jesteś? No, jestem, jestem. Pamiętasz może, jak nazywała się ta mm, czarodziejka, agentka cała, e, jeżeli chodzi o nie, nazwisko nie, aktorki? Nie, niestety. Nie, nie pamiętasz, bo kurczę, też się sobie przypomnieć nie mogę. I podobało ci się, jak ona grała? Bo mi bardzo S nawet. Y odpowiadała no? mi. To była postać taka, no, troszkę drugoplanowa, ale pokazywała masę, masę, ciekawych rzeczy. Aktorka ch chyba bar taka bardziej nieznana. To nie, to nie był może jej debiut, ale... Katrin nie... Waterstone. Katrin Waterstone. Nie wiem, kto to jest. Też nie mam pojęcia. Co wy, Katrin nie znacie? Ludzie? co <laughs> ona grała? Będzie grała w Obcym Przymierze, na przykład. To z no głowy, jest. oczywiście, mówię, nie? W Steve Jobsie grała w Królowej a, Ziemi. A, w Steve Jobs się grała no. no, w Wadzie Ukrytej, w Astarsa, Saga. <laughs> no, ja nie wiem. Jak możecie jej nie znać? Nie, ale w Steve Jobsie masz rację. Grała, gra, grała. Serio? Ty strzeliłem i trafiłem. Ojej. Okej. Okay. <śmiech> znaczy, ja to wiedziałem. <śmiech> to, tak szczerze mówiąc, to ona grała naprawdę fajną postać, która była taką agentką gdzieś tam obok, próbowała wprowadzić Skamandera czarodziejów w Ameryce, bo te prawa są tutaj totalnie inne i go tak wprowadzała przyczas i się w nim zakocha... zakochała, nie? No, jakże prosty motyw, nie? Mamy dwoje ludzi i się w sobie zakochują. Czemu nie powiedzieć, że tam Colin Farrell grał? E, bo Colin Farrell gra w... bardzo krótko. Jest na samym początku w jednej scenie. Później nic się z nim nie dzieje. Później się nagle pojawia na 2-3 minuty, w której jest w celi z Edim Redmainem. Nic się później nie dzieje. Później jest ostatnia główna walka, w której chwilę czaruje i to jest koniec. To Czyli w, sam, w, w samym filmie w, sam Colin Farrell pojawia się może z 10 minut? Dobrze do, do Hubert mówię? Wydaje mi się, że tak. No, to, to tak wygląda, jakby był tak chwilę, w ogóle, prócz Skamandera i e, jego, jego kolegi Kowalskiego, e, który, który, o, co? Fogel chyba. Fogel. Hmm. Nie, to nie był Fogel. E, nieważne, jeżeli chodzi o aktora, bo, bo sama postać Kowalskiego jest też fajna. Przy okazji tak wspominając, już na samym początku, kiedy mówi, że proszę spróbować, let's try my pączkis. Nie? No, więc jest, jest król. Yy, ale ta, ta ich przyjaźń jest tak fajnie pokazana, jak taki gość, który nie zna się na magii, może się czegoś ciekawego dowiedzieć i w ogóle poznać nowy świat. Co jest też ponoć aluzją jednocześnie. Dlaczego? Bo, do, czego? do świata rzeczywistego w takim sensie, że Skamander to są osoby Yy, które Harry Potter'a znają. Tak wiecie, cały świat jest im znany od deski do deski i oni chcą w nim żyć, ratować niektóre rzeczy i tak dalej. Jest sobie Kowalski, czyli osoby, które Potter'a praktycznie nie znają albo znają go w bardzo małym stopniu. Ale on też ma magię, tak? Nie, właśnie Kowalski nie. Kowalski nie jest osobą niemagiczną. Czy Tutaj tylko Google. To jest, o, to też jest fajna sprawa, bo w Ameryce nie mówi się Moodle, tylko osoba niemagiczna. <grym> nie, nie? Tylko, tylko w UK mówią Moodle, nie? <grym> I to jest tam też wytchnięte w paru miejscach w filmie. No tak, że się nie jest, jest tą osobą niemagiczną i to jest właśnie ta aluzja do osób, które nie znają Pottera i mogą się tym światem zachwycić, nie? Poznać w ogóle... No, sam film mi się bardzo podobał i jest cudny. Muzyka jest bardzo fajna, w sensie teraz próbuję przypomnieć, ile... Wszystkie motywy są tak naprawdę znane, jeżeli chodzi o muzykę. To, to, to są motywy z Harry'ego Pottera przerobione. Działa. Jeżeli nie widzieliście jeszcze fantastycznych zwierząt, i jakie znaleźć, to po prostu idźcie sobie, zobaczcie, sami ocencie, bo jest to dość specyficzny film, ciężko go oceniać. Ta jak można oceniać, nie wiem, Batman vs. Superman, że to jest beznadziejny film i nie idźcie w ogóle, yy, czy Suicide skład powiedzieć, dobra, da się to obejrzeć, tak z fantastycznymi zwierzętami jest tak, że znam totalnie osoby, które powiedzą mi i wytkną mi dokładnie rzeczy, o których ja wam powiedziałem, czyli, że Eddie będzie fajnie gra, że są fajne efekty specjalne i, i że w ogóle jest wszechobecna mania, to oni te argumenty yy, Idealnie podważą i powiedzą, że ten film jest beznadziejny. Tak jak to zrobił i Habot. Ten film jest średni. Bardzo średni. Więc ten, trzeba go samemu zobaczyć. Nie widziałem, no. też mogę się ocenić ten film? Ten, nie znam się, to się wypowiem, nie? Yy, najgorszy film, jaki widziałem, 12 na 10. <laughs> no, jak nie jesteście w Harry Potterze, no to ja wiem. Jak już nie będzie nic ciekawego, to możecie się wybrać, bo to jest bardzo. I, i powiem inaczej. Średnie. Jak będzie w HBO Go, albo na Netflixie, albo w Amazon Prime, który teraz właśnie wszedł, o czym zaraz też chwilę powiemy, to po prostu sobie możecie to włączyć, no bo i tak płacicie abonament, nie? Więc to działa. Dobra, jak już powiedziałem, to dzisiaj, czyli. 14 grudnia do Polski i do paru innych krajów na świecie. Eee... E, konkretnie 200 <grym> paru. Nie chciałem, nie chciałem się... <grym> Mógł się Polska pomylić jest... o 191, no. Mógł się pomylić, no, tylko o, 109, o 199 się pomyliłem, nie? Wow. No, no okej. Okay. <grym> Polska jest najważniejsza, Ej, nie? granice Polski nigdy się nie kończą, nie? No właśnie. No tak coś Przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasz rynek, czyli polski, wszedł Amazon Prime, czyli usługa coś ala Netflix tylko od Amazonu, z ich filmami i, i, i serialami, też z rzeczami, które gdzieś tam mają w swojej bibliotece, wykupione od innych dystrybutorów. I co ciekawe, Amazon Prime jest usługą, która w tej chwili jest dostępna za, uwaga, uwaga, czy ojro, czy ojro na miesiąc płacicie i macie przez 6 miesięcy opłacone do Prime'a? Czyli dacie te 12 zł, 12 z groszami, bo, bo przeliczniki, bo inne takie rzeczy, nie? Mm -hmm. Tylko y, problem jest jeden. Ja to testowałem, aktualnie nadal testuję. Są dwa tygodnie za darmo. <śmiech> I aktualnie oferta Prima składa się z 12 seriali, słownie 12. I. Kilkunastu filmów. No, za trochę przesadziłem, trochę więcej filmów. Ale na pewno jest 12 seriali, bo liczyłem. A są Pamiętacie jakieś tak. znane, czy takie... E, tak, są znane. Jest Preacher, jest Community, które polecam. Jest absolutnie przecudowne Community. E, jest ten Grand Prime, ten, ten Top Gear nowy. No i ja ci właśnie o tym chciałem powiedzieć, że Amazon Prime jest... Hmm. Usługą, w której nie będą się liczyć filmy, seriale, które Prime wydaje, tylko będzie się liczyć Drown Tour. <głos> tylko i wyłącznie. Bo ludzie wykupią go właśnie za te 3, 3 euro miesięcznie, żeby mieć dostęp do oglądania. No. No tak, ale jak tam dodadzą jakiegoś, wiesz, Mr. Robot i inne rzeczy, bo na przykład w... W w Niemczech na przykład jest. W Prime w Niemczech albo w UK jest. To będzie naprawdę fajna usługa, która będzie konkurowała z Netflixem. No, dokładnie, dokładnie. Tak czy siak, jest. Możecie sprawdzić, tak jak Hubert powiedział, dwa tygodnie termowe. Nie? Tak, sprawdźcie. Aktualnie z wszystkich seriali tylko Preacher ma napisy. Niestety. Wow, cudo. Ale polskie e... napisy chociaż? Tak, tak, polskie ma. Okay. Mówię o polski, bo, bo ogólnie seriale mają te angielskie swoje napisy, ale, ale Preacher ma polskie. Jest parę filmów takich bardziej znanych. Jest, są chyba wszystkie, Szybcy i Wściekli, też mają napisy. E, jest Powrót do Przyszłości. No, no co, polecieli Ulecieli na klasykę. No. no. Tak. Dokładnie tak. No tak czy się mówię, możecie sobie sprawdzić, no bo to jest żaden problem, nie? Właśnie przy dwutygodniowym darmowym okresie to można spokojnie zobaczyć, co tam w środku jest. Ostatnio przejeżdżałem obok magazynów Amazonu w Polsce. Naprawdę? O, no Te, tak, no bo są tam na biało tam są. desperacją i smutkiem, nie? <laughs> Dokładnie. No, no właśnie, dobra. jak o tym mówimy, możemy powiedzieć też o, szybko o cebula promocji na Amazonie aktualnie. Jak płacicie kartą MasterCard, to możecie sobie wejść i ją podpiąć jako główne saldo płatności i mieć 10 euro na Amazona. Więc możecie sobie coś kupić za 7-8 euro, jakąś gierkę i zapłacić tylko za przesyłkę. 3 euro. Na Amazonie, no i teraz, yy, i co Hubert zrobił kupił Amazon Prime na pół roku. Nie, nie, nie mogłem. Tam trzeba jakiś produkt zamówić i musi być z Amazona bezpośrednio. W sensie nie przez jakichś dostawców, tylko bezpośrednio przez Amazon. Co kupiłeś? Jeszcze nic, ale będę pewnie kupował jakąś gierkę na Xboxa. 10 euro to też nie jest dużo na gierkę, nie? No nie jest, ale jak się dobrze popatrzę, to może w jakieś, gdzieś tam wejdzie dodatkowej jeszcze promocji, to no, może coś na 3DS. A pamiętasz, jak zrobiliśmy z naszymi drami na 3DS, ale na samym początku. <głos> tak, pamiętam. No, kupiliśmy Hyrule Warriors za 20 zł. Ty, wiesz, to jest najlepsze? Ja na Amazonie.com dostałem za darmo zdrapkę na Xboxa za wartość 10 dolców. Hmm, właśnie. Na przykład. Dobra, to ostatnia rzecz. Cebula tak mocno. szybko. Naprawdę szybko. Hubert jest w tej chwili jedynym posiadaczem Nexusa u nas w, w tutaj w Co to jest? ekipie. Nexus to jest telefon od, od Google'a i Nexus ma taką fajną rzecz, że e, działa na nim, tak naprawdę działa. Przepraszam 100%. bardzo, ale na każdym telefonie działa. O, powinno. Powinno. To jest właśnie ostatnio się dowiedziałem, że jednak, jednak nie działa wszędzie. Nie na każdym. No dobra, to o, czy czym się, o czym mówimy? Mówimy o Android Payu. Tak. Android Pay wszedł do Polski. Wszedł już parę tygodni temu yy, ja miałem HTC One, ale niestety miałem go zrutowanego, więc nie mogłem go używać. Teraz kupiłem, a tak się złożyło, że akurat kupiłem Nexusa i działa to jak złoto. Naprawdę yy, działa idealnie. Praktycznie yy, no, wystarczy odblokować telefon, przyłożyć do terminala zapłacone. A, to jest płacenie telefonem. Tak, tak. To jest ja płacenie telefonem. Wiem, co to jest? Tak samo jak Apple Pay. Tak samo jak Apple Pay. Samsung Pay. Tak. Samsung Pay też pay. jest? Samsung ma swoje, no. Jak jest. <laughs> okay. e, minus jest taki, że aktualnie w Polsce wspiera to trzy banki. BZWBK, T-Mobile i Alior. Mm. I płaci się bardzo dobrze. W sensie. No, nie miałem z płaceniem żadnych problemów jeszcze. Absolutnie żadnych. Hot-doga kupiłeś? Hot-doga kupiłem. No, to o to chodzi. W końcu do tego to ma służyć, żebyś nie musieć łazić wszędzie z to całym portfelem wypchanym 20 kartami kredytowymi. Albo wiesz, albo nie szukać karty, tylko po prostu przyłożyć telefon. I, ta, I ten telefon zawsze każdy ma w ręce, nie? Chyba, że szybko biegasz, to nawet telefon nie jest potrzebny do płacenia. Nawet nie trzeba uruchamiać aplikacji. To są szybkie buty, nie? Nie trzeba, trzeba uruchamiać aplikacji, po prostu odblokowuje się telefon jednym kliknięciem, za zapłacone. No to no, jak hmm. widzicie, jak macie telefon z Androidem, to spróbujcie wykorzystać. Może przede wszystkim, jak macie telefon z Androidem i wasz bank wspiera Android Pay. No to to teraz tak. pytanie: czy jest jakaś blokada na płatność? W sensie? Że na przykład masz wydać tylko, nie wiem, 30 tak w milionów banku. dziennie na przykład. ustawić ustawisz blotadę na tak, okay. tak, Czy trzeba to podawać pin przy płatnościach? Nie, nie trzeba. Trzeba odblokować telefon. Telefon palcem. Palcem, palcem albo pinem w telefonie, żeby zapłacić. Mhm. No okej, okay, czyli na, na przykład buchnąłbym Ci telefon, odblokował go, to mogę sobie po prostu kupować, co mi się podoba i nic mnie przed tym nie, za, nie zatrzyma, tak? E, mogę zablokować od razu Android Pay'a na koncie w banku. Albo, albo kartę po prostu, no. Bo to, to działa musisz... znać mój pin, tak? A, a to jest... To też e, może być ciężkie. Albo odciąć Hubertowi palet. No. A, bo Ty masz na palec. A, no, tak. tak. Całą rękę od razu. To ja się Nie przejmuję, proszę ja poproszę z takich pytań. Nowoczesny, wie pani, młoda. w i taki. We Francji da tak się teraz noszę Dobra. To ja myślę, że tyle. No. No, a jeszcze mogę dodać, że od dwóch tygodni płacę tylko i wyłącznie Android Payem za zakupy e, w ogóle. Hipster. Tak. Hipster. hipster, no, hipster no, oczywiście, jak podarmy. się nie da zapłacić kartą, to, to nie można. to nic nie kupicie. się na w ogóle. Jedy. Dokładnie. Dobra, słuchajcie. Diana, ja obudź myślę, To już koniec. Diana, wstawaj. Tak, Diana się zaraz się tutaj. Diana, Diana się już zaraz odezwie, bo myślę, że możemy już skończyć ten 24 was, że odcinek. Tak, tak, y To nie ja. Jacek, mi zakończyć odcinek? Oczywiście, że nie. To przede wszystkim piszcie komentarze, bo co dla nas bardzo ważne i za, zawsze do nas pisze i zawsze mu odpowiadamy, więc jak chcecie, to wiecie, wystarczy napisać. Jak chcecie też jakieś pozdrowionka, to uznałem, że najprościej będzie, jak będziecie po prostu pisać albo w komentarzu tutaj, albo w komentarzu na fejsie. Ostatecznie, ale to naprawdę ostatecznie, napiszcie mi na Twitterze, na, na koncie gierkowcowym. Ja będę o was pamiętał. I Tyle, no. spójrzcie, co tam się dzieje u nas na YouTubie, bo cunda, robimy streamy. W sensie, ostatnio chyba nie było. Ale, ale tak to robimy. Robimy zawsze, ale ostatnio nie robiliśmy. No, powiem ci, że ostatnio miał być tydzień temu, ale go nie było, bo chłopaki się nie zebrali. No. I, I streama nie było ostatecznie. Ale być może w, w tym tygodniu będzie. A może tak w Forza Horizon byśmy pograli? Ja, ja bardzo chętnie. O, widzę. Tak Zobaczymy, jak ja się tam Udra, Może będzie stream z Forza Horizon 3. Ale mogę nawet dać screena, że ostatnio proponowałem, a ty powiedziałeś, a weź mnie to. I graliście pewnie w divizję. Ha, ha, ha. Nieważne. Dobra. Wydało się. Dalej <grym>, wydało się. Słuchajcie, to ja bardzo dziękuję tutaj moim współprowadzącym i współrozmówcom podczas nagrania 24. odcinka podcastu Gierkowców. Ja nazywałem się Piotr Zaworowski, a dzisiaj ze mną był Jacek Kaleta. Dziękuję za zaproszenie. Trzymajcie się. Hubert Bejda. Ciemka. Oraz Diana Bąbel. Kopatki. Dzięki Wam wszystkim. Hej, hej.